Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie na drugim naszym spotkaniu z Technik Academic. Moje nazwisko Dominika Staszenko, jestem współorganizatorką tego projektu. Dzisiaj porozmawiamy na temat, jak zwykle, gier, ale także tego, czy one są tylko rozrywką, czy może czymś więcej. I dzisiaj tak, wśród moich rozmówców, rozmówców mamy Cezarego Skorupkę z Vivid Games. Dzień Tak. Sony Physics Techno, z Physics Technopolis. Pawła Grabarczyka, naszego zaprzyjaźnionego filozofa i gracza, tak jak samo jak sam sobie przede mówi, wszystkim <gry> przede wszystkim gracza. I Piotra Spychawe y z Także na początek takie pytanie, to czy znacie może, w jaki ostatnio tytuł braliście, w jaką grę, no, która byłaby czymś więcej niż tylko rozrywką? Ja tutaj mówię o tej tylko rozrywce w takim kontekście, że niedawno odbyłam taką internetową rozmowę z, z, z osobą, która uważa, że no gry to strata czasu i ona woli sobie e, aktywność zapewnić na świeżym powietrzu, bo gry to taka głupia rozrywka. Dlatego są takie pytanie, tylko rozrywka i, i w co graliście, co można nazwać czymś więcej? Jaki taki tytuł się wam nasuwa? Tutaj. Mogę powiedzieć, przed chwilą padł ten tytuł To The Moon. Mm -hmm. e, dokładnie wczoraj, właśnie, wyprzedaż na Steamie. No. Więc jasna sytuacja. E, i, I tak bym, sam byłem zadziwiony tym tytułem, ponieważ no, a, jego wygląd na pierwszy rzut oka no, nie nastrajał mnie jakoś bardzo pozytywnie. E, po czym okazało się, że gra oferuje dużo więcej niż na pierwszy rzut oka można można by było wywnioskować i porusza takie tematy, których nie porusza czasami nie jeden poważniejszy film czy książka, a przez to, że jest grą, i jednak oferuje pewną interaktywność, to bardziej, jeszcze bardziej wciąga odbiorcę do swojego świata i pozwala jakby bardziej znaleźć się w skórze tych bohaterów i poczuć to, co oni czują. Tak, no i Demonto jest bardzo intrygujący tytuł swoją drogą, także jeżeli polecamy, tak, wszystkim, którzy go nie znają, tak, bo tak. to jest tak. naprawdę... Jest fantastycznie wciągające. Bardzo, tak. Nawet człowiek zapomina, że ma do czynienia z jakąś prostą gierką rozpikselowaną, znaczy specjalnie, ale jednak nie ma wspaniałej grafiki, ale jest tak wciągający, tak w zasadzie pomysłowy jest główny koncept cofania się i poznawania jakby przeszłości bohatera. Ja chciałam w ogóle wspomnieć o tej grze, ale później pomyślałam sobie, że... Ponieważ to nie wspomniałaś, yy, bo rozumiem, że mówimy o sztuce, ale pomyślałam sobie też nie o takim tylko, wymiarze historycznym, uh -huh. bo ostatnio co prawda nie gram, ale obserwuję codziennie yy, graczkę, która zagrywa się w Assassin's Creed II. Tak po kilka godzin, po cztery godziny. Ja robię coś innego, ale, ale patrzę i uczestniczę jakby cały czas w tej sesji, i tam pojawił się bardzo ciekawy. Yy, moment y, podczas jednej z łamigłówek, gdzie pojawił się y, jakiś taki słoń, który pada. I ja patrzę na tego słone, ja mówię, to, jest to był fragment filmiku w ogóle. Ja mówię, to jest fantastyczna rzecz, bo co, cóż to był za słoń, a akurat dwa dni, dwa dni wcześniej oglądałam film dokumentalny. O, y, jest taka seria bardzo ciekawych filmów Filthy Cities i to był akurat Industrial New York. I tam pojawił się właśnie ten słoń, fragment tego samego filmu. Okazuje się, że to był fakt historyczny, gdzieś tam wyciągnięty z kontekstu. To był słoń, którego Faraday, którego przepraszam, Edison, zabił prądem zmiennym, żeby pokazać, że pomysł Faradaya jest bardzo niebezpieczny, on na pewno się nie może sprzedać. No, Faraday i Edison bezpośrednio ze sobą konkurowali, więc pomyślałam sobie, fantastyczna rzecz. I na pewno takich smaczków tam jest więcej, których ja tam albo, um, albo nie znam, albo, albo się w nim nie zagłębiałam, ale yy, więc więcej niż rozrywka, no edukacja. Jeżeli ktoś naprawdę rozgryzł tego słonia i poszedł gdzieś dalej, albo wiedział, czym jest ten słoń, to myślę, że to była fantastyczna niespodzianka. Ja obecnie na Magnificie powiem, że jestem fanem edycji, bo mogę zagrać tak w, w gry ze starszej generacji, w których wcześniej no, nie miałem okazji. I gram fantastyczną. Grę, która swoim minimalizmem dosięga rangi artyzmu Shadow of the Colossus, gdzie nie znamy tak naprawdę praktycznie zero jakiegokolwiek trwa popularnego. Nie wiemy, czemu, yy, czemu, pokona, czemu musimy pokonać się to Wszystko sobie jakby sami musimy dopowiedzieć. I to jest właśnie tak, cały, ten cały artyzm tej gry. Bardzo mało, bardzo mało świata, bardzo. Chyba no wszyscy grali, tak myślę. Oszedł do Więc wie, wiecie o co chodzi? Znacie to uczucie tego, tej pustki, znacie te, to uczucie um, takiej, takiej niepewności, co ja to robię, czemu to robię? No, w, sumie... w sumie takie pytanie egzystencjalne. Tak, tak roz... bardzo filozoficzne. Jeśli ktoś coś oszedł do koloszy, to bardzo chętnie, bo każda osoba ma in, inny pogląd na to, Żałuję, że nie powiedziałem, że się nie nazywałem Pierwszy, bo bym zabrali grę, o której chciałem powiedzieć. Tego, ale powiem. Nie, nie, to są sam gry, oczywiście. To demu, rzeczywiście zrobiła na mnie duże wrażenie. Musi być wyjątkowa, skoro... Nie, to jest, to jest, hęczen, to to jest naprawdę wyjątkowa gra, każdemu ją polecam. Aczkolwiek, odpowiedziałbym tak, pytanie było tak sformułowane, czy gry są tylko rozrywką. Mówiąc o To demu, mam ochotę odpowiedzieć, że one są czasem trochę mniej niż rozrywką. Dlatego, że ta gra nie jest zabawna jako gra. Dlatego, że ona, ona zarysowała nawet stwierdzenie, że ona nie jest dobrą grą. Znaczy mechanika i tak dalej, tam jest zrobiona na przykład w sposób, w jaki się poruszamy postacią, sposób w jaki jest właściwie nasza interakcja ze światem zaprojektowana. Jest, jest beznadziejny, ale no z całą pewnością należy wskazać, że to nie jest silna strona tej gry. Uderzy Was to jako słaba strona tej gry. Znaczy, muszę się zgodzić, bo rzeczywiście widać, że osoba, która to robiła, projektant, miał fenomenalny sposób, fenomenalny pomysł na to, co chce zrobić z tą grą, tak. ale tak warsztatowo... Nie było... Nie, o, ale! Ale! Dysproporcja pomiędzy tym, jak ona opowiada historię i jaką ma historię do opowiedzenia i tym, jakie zazwyczaj gry mają do opowiedzenia historii, jest tak wielka, że ta historia tam jest tak niesamowita, że absolutnie mimo wszystko, gdyby tak to podliczyć, nazwijmy to, to te, te niedostatki, mechaniki są całkowicie niwelowane. Ale na przykład ja się e... czułam, jak wracam odwracamy książkę. Odwracam tak, do... tak. Wiesz, sesja przed tą grą nie, było se... nie była sesją przed grą, tylko no naprawdę czułam, że gdzieś tam klikam faktycznie coś przy okazji, ale mnie, yy, no mnie interesuje. To, to też w jakiejś mierze jest ta gra. Ona się pamiętajmy o tym, że istnieje cały nurt gier, które się nazywają e, A, i, visual, novels, i, i, tak. visual Novels, właśnie, w których w zasadzie interakcja sprowadzono do minimum. I ona nie jest tego typu gra, tam interakcji jest jednak więcej, ale powiedzmy doświadczenie jest trochę podobne. To znaczy, że ma się wrażenie, że się uczestniczy głównie w linearnej historii ona jest naprawdę tak dobra, że, że, że, że e, z całą pewnością się nie żałuje. Ścieżka dźwiękowa jest. Ścieżka tak, dźwiękowa jest fajna, tak ten tym motyw w szczególności. Ten, ten druga, I druga gra, o której chciałem wspomnieć, to, to właśnie Assassin's Squid, tylko że akurat Revelations, tak. który ostatnio grałem. No, a tak się złożyło, że mnie to uderzyło, kiedy ostatnio grałem w Revelations i po pierwsze uderzyło mnie to, bo tak, właściwie, może to jest też trochę tak, że ta gra jest pouczająca i fajna, jak się jest takim ignorantem jak ja. Więc ja nie wiedziałem o, o, o Istambule i właściwie dla mnie to doświadczenie było niezwykle pouczające przez to. Kiedy po prostu chodziłem sobie po ulicach i tam jest taka mechanika, którą my co grali to wiedzą, dosyć sprytna. Mianowicie, kiedy idziemy sobie ulicą, to jeżeli przechodzimy obok jakiegoś budynku lub e, monumentu lub no, dowolnej rzeczy, która jest istotna dla miasta, to gra daje nam możliwość szybkiego naciśnięcia przycisku i dowiedzenia się krótkiej e, charakterystyki, po poznania krótkiej charakterystyki tego obiektu. Więc ja w zasadzie miałem taką poniekąd wycieczkę historyczną dodatkowo, za darmo. Ale no niesamowicie odwzorowują też miasta, Oczywiście. Gra gramy właśnie w, te gr gramy w Assassin's Creed dwójkę i były jeszcze dwie inne osoby, które w te, akurat w, w okresie letnim wybrały się do Wenacji. I to było, też, to było fantastyczne, kiedy nagle jedna mówi: O ja, ja, poczekaj, poczekaj, zatrzymaj się. To tutaj piłam wino. Ja, nie. Jeśli nie. można no, jeszcze jedną ja no. rzecz powiem o tym revelation, bo zapomnę potem, to jest to, że takie to, co, co wydaje mi się, jest, że, no, wzbogaciło mnie. No, to jest znacząco, dlatego że dał mi przemyślenie, którego normalnie chyba bym nie miał, to jest tak, że nawet gdybym pojechał teraz do Istambułu, to jest to, że oni dosyć dobrze, jak sama wspomniałaś, odwzorowują te miasta. Ja, ponieważ podoba mi się cała ta seria, więc grałem wcześniej w Brotherhood i w Brotherhood czułem się fatalnie. Ten Rzym po prostu był ohydny, oh. wszędzie było brudno i e, te budynki to były, to były ruiny, a, w Stambule, a Stambule jest ślicznie, są piękne dywany na dachach. Jest pełno roślin, ślicznych roślin. To nie jest no, Ja mówię o, o tym o Stambule tamtych Też, czasów. Tak, tak. Tak, gdzie właśnie dlatego ta gra daje nam możliwość zobaczenia czegoś, czego normalnie nie możemy zobaczyć, bo ona nas nie przynosi tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Więc e, zobaczyłem sobie i to mnie uderzyło. Pomyślałem sobie, że ta arabska kultura tamtego okresu była po prostu niezwykła i była o, o wiele bardziej ciekawa. Ja bym się chętniej wybrał wtedy na, e, na wakacje do Stambułu niż do, e, niż do Rzymu. To mnie uderzyło, kiedy to się stało nagle, że ta, że ta nasza cywilizacja i cywilizacja Arabów się tak pozamieniały miejscami. No tak, Więc to jest interesujące. Rzeczywiście w średniowieczu w Europie nikt nie potrafił przeprowadzić najprostszego zabiegu chirurgicznego, to. a prawda, w, w Persji, w Arabii no oni potrafili zdejmować bielmo z oczu i robić po prostu kosmiczne rzeczy, potem to wszystko no, zostało zapomniane, gdzieś tam wytracone i dopiero tak. jeszcze raz odkrywane. Dobrym przykładem zwiedzania w grach, też jest Fallout 3, gdzie monumenty z Waszyngtonu są kolejnymi lokacjami, muszę powiedzieć, kolejnymi tak. gdzie, gdzie misje się. Świetna sprawa. No, tylko, że to są jakby takie wartości dodane, a po części jakby to są nawiązania do świata realnego, tak? To nie jest to, co um, pozwoliłoby gry określić jako mianę no sztuki. Nawet, nawet to dymu, mimo że jest fantastyczną grą. To tak naprawdę ona ma więcej wspólnego właśnie z powiedzmy powoli odtwarzanym filmem, czy też, czy też w jakiś tam sposób czytaną książką. O, I jest fantastyczna pod względem fabuły, natomiast w grze jest trudniej chyba znaleźć taką grę, która byłaby czymś więcej niż grą, nazwijmy to tak w cudzysłowie, w tej fazie, która wyróżnia to medium, czyli właśnie interaktywność. Ja na przykład teraz próbuję sobie coś przypomnieć takiego, co by, mnie, co by mnie jakoś, e, e, nie jakoś wybiło z rytmu pod tym względem. Ale no ciężko to jest słowa. Ale, ale, ale nie wiem, czy to nie, nie zapięcamy się, bo y, myślę, że właściwie to tego czegoś więcej, to łatwiej jest się doszukać w warstwie tematycznej gry niż w warstwie mechaniki. Zgadza bo się, warstwa się. mechaniki no, może być do, do, dopracowana, bardzo dopracowana. Do tego stopnia, że czujemy, że mamy właśnie taką siłę sprawczości jak w świecie rzeczywistym, natomiast ona nie sprawi, że, że to gdzieś wykroczy poza jakąś. Ona może się przyczynić, ale musi być, ta, musi być to tło, ta warstwa tematyczna, bo bez Czyli. niej sama mechanika nie jest w stanie sprawdzić, czy to będzie coś więcej. Bo dlaczego myślimy, że to jest ja w sensie więcej czy, niż to, gra, to. Czy to, czy to jest do końca prawda? Ona, to ona czy, sprawia, że, że ono nie nie, no. Bo tak naprawdę, tak naprawdę jest masa gier, które są e, osadzone nie w naszej rzeczywistości, tylko w totalnie abstrakcyjnej rzeczywistości, chociażby e, większość gier logicznych, jest, nie wiem, The Cokolwiek, tak, albo Incredible Machines. Gdzie w Incredible Machines nie było absolutnie żadnej żadnej żadnego świata, mm -hmm. e, tylko były jakieś nazwijmy to obiekty, które... No tak, ale czy to sama mechanika sprawia coś więcej, czy wtedy jakaś warstwa estetyczna gry? I właśnie mhm. o to chodzi, że w Incredible Machines ważna była fizyka, zabawy z fizyką. Było ale do... fizyka pochodzi z naszego świata. Jest ta tak, zespół zespół. ale można powiedzieć, że to jest właśnie ta wartość dodana wynikająca bezpośrednio z mechaniki. Mhm. To nie jest, bo gra nie musi tworzyć czegoś zupełnie nowego w kontekście naszej tutaj e, dyskusji, tylko być czymś więcej niż rozrywką. I jeżeli chodzi o maszynist, to tak jest dużo więcej czymś dużo więcej niż rozrywką. Jest odpowiednikiem no, ćwiczenia umysłowego, tak to nazwijmy. Tak? Nauki laboratorium. laboratorium, nauki fizyki, tego w jaki sposób obiekty działają na siebie. I w ostatnich czasach no, widzieliśmy dużo gier związanych, które miały cokolwiek związanego z fizyką. A portal. Quantum Conundrum. Angry Birds. Angry Birds. Birds. Ja bym się chciała jeszcze tutaj na moment wtrącić, bo taka ciekawa kwestia wypłynęła, że na pytanie coś więcej niż rozrywka, to widzę, że większość tutaj ma takie konotacje ze sztuką, tak? Żebyśmy porozmawiali teraz na temat tego, czy, czy gry tam mogą już pretendować do sztuki, czy nią są, czy, czy nie, czy będą i no to jest taka dyskusja, która się toczy już... Ona nigdy nie znajdzie tak nigdy, tak, nigdy nie znajdzie jakiegoś chyba przynajmniej na razie nie zanosi na jakieś takie rozwiązanie, ale mm, mnie jeszcze interesuje ta kwestia tego czegoś więcej rozumianego jako jakieś przeżycie, tak? Czyli to, czego, to co wynosimy obcując z, mm, z innymi mediami, tak? Czyli jeżeli... Znaczy gra może po prostu wyjść poza taką rozrywkę, jak ja to określam, prymitywną, czyli tak podoba mi się, nie podoba mi się, czuję emocje, bo wygrywam, albo złość, bo przegrywam, tak? Albo mm, Albo taką już rozrywkę rozumianą nie tylko jako poznanie jakiejś historii, czyli poznanie linii fabularnej, ale chodzi o coś więcej, jakieś takie przemyślenia, o jakieś refleksje, no nie wiem, jakieś wzruszenia, coś, co sprawia, że na chwilę się zastanawiamy nad tym tytułem bardziej tak? i nie tylko właśnie pod takim względem estetycznym i, i, i skojarzeń ze sztuką. Jak, jak byście się do tego ustosunkowali? Ja, może, powiem, że ja uważam, że w przypadku tego pytania o to, czy gry są sztuką, ona jest niekiedy przez, szczególnie przez graczy i przez dziennikarzy traktowane jako taki gorący kartofel. Nie, nie rozmawiajmy o tym w ogóle teraz i tak dalej. Ale w zasadzie podejrzewam, że to prędzej czy później dojdzie do tego, że większość ludzi, dla większości ludzi będzie oczywiste, że są sztuką. To ja nie wiem, czy to jest za problem powiedzieć, że to jest sztuka. Jeżeli to istnieją ludzie, którzy, którzy wyrażają się w grach, i, i, i wytwarzają odpowiednie reakcje w ludziach. Niekiedy to są reakcje emocjonalne, niekiedy zmiana życia ludzi, niekiedy sposobu sposób upatrzenia na coś. No to nie, nie rozumiem, dlaczego nie mielibyśmy to znaczy, tego, kompletnie nie rozumiem, czy mielibyśmy nazywać tego sztuką. Inne jest pytanie, czy to jest na przykład dobra sztuka. Większość gier będzie po prostu na przykład kiepską sztuką. Są wie wiele rzeczy, które nazywamy, wiele to będzie kicz, ale wiele tych, które nazywamy przykładem sztuki, to jest po prostu sztuka pretensjonalna męcząca i tak dalej. To są inne sprawy, które możemy oceniać, ale jakby samo pytanie, czy to jest sztuka, no oczywiście tak, no większość, znaczy jest bardzo wiele autorów, bardzo wiele tytułów, które są. spełniają te takie typowe kryteria sztuki autorskiej, gdzie ktoś rzeczywiście jest autorem, który chce przekazać jakąś rzecz lub wywołać jakąś emocję. Nie widzę powodu zupełnie, czym mieliśmy... Się Na tego... przykład Jason Rory. Chyba jeden z bardziej takich nie niezależny projektant, który projektuje gry z, y, już na samym starcie z myślą o tym, żeby coś właśnie wywołać. Czyli Aha. na przykład było takie zdarzenie y, bardzo mgliście pamiętam, ale może kojarzycie, y, w Stanach oczywiście ktoś, kto wpadł na jakiś wiec polityczny, czy chciał wyrazić swój, nie został porażony tym paralizatorem y, elektrycznym. I nikt nie zareagował. Była pełna sala ludzi i kilku policjantów, którzy praktycznie no, pogwałcił jego prawa do, do, do, wolnej, do wolnego wyrażania swoich myśli. Nikt nie zareagował, i ten właśnie Jason Rory zrobił na tej podstawie grę, która, jako gra, jest no, no, nic takiego ciekawego. Trochę strategiczna, trochę taka łamigłówka, logiczna gra. On ją zrobił z myślą o tym, żebyśmy się właśnie chwilę zastanowili, zatrzymali i pomyśleli nad kwestią tego, czy, czy, że należy zareagować. To, czym się udało, to z osobna rzecz, bo jednak te gry, no... On ma szczere intencje, ale mnie na przykład nie wciągają absolutnie. Zrobił też grę, gdzie jest rozpixelowana para, która idzie razem przez życie i razem się spotyka. No gra nie wiedziałem, że to jest. No, to to i się nie dbało, ja, w ogóle nie wydbało, zupełnie. Ja nie lubię jego gier, ale robi je z no jakimś proszę. tam... Y, ale to, taki, wiesz, taki, to pytanie to tak naprawdę z biegiem czasu to będzie coraz mocniejsze. Tak, tak. Ta, ta odpowiedź. Tylko teraz kwestia tego, że... To, czego my nie lubimy, przypuszczam wszyscy w mediach, to takie zakrzykiwanie rzeczywistości, mm -hmm. czyli podciąganie byle czego, pod to, żeby można było powiedzieć, że gry są sztuką. Nie trzeba tego robić. Spokojnie, tak jak w przypadku, nie wiem, fotografia przecież kiedyś była takim mm. medium. Strasznie, strasznie się wszyscy na to boczyli. Malarze, poeci, pisarze, równo. Ja? Film też. Wszyscy, ale w koniec końców, jak to zyskała, czy właśnie fotografia, czy film, to wszyscy, obydwa te media każdym razy zyskały, że tak powiem, pełnoprawny status. Tutaj to samo się stanie, tylko właśnie no, nie jestem w tym, żeby właśnie tak jak to media zazwyczaj robią że się zakrzykuje tą rzeczywistość, że się, że się próbuje tak jakby słownie ją ulepić mówiąc, że gry są sztuką bardzo poważną. Nie, po prostu wystarczy podawać konkretne przykłady, twórcy muszą mieć czas i, i miejsce na to, żeby te, żeby te gry no zrobić. To jest nowe medium, to też tak, to to stosunkowo tak, do tego. Plus ona rzeczywiście, to, to co ty powiedziałeś, że ona musi jednak znaleźć swój środek wyrazu. Znaczy nie musi, Jak byłoby dobrze, bo ona ma ten środek wyrazu. To znaczy, ja bym powiedział, że ten problem mechaniki, o którym wspomniałeś, akurat e, przyszło mi to do głowy, bo leży przed nami tutaj pudełko z grą <głos> Deadly która jest moim zdaniem, jeżeli nie słucham, znaleźć to, to z, z całą pewnością jeden z takich przykładów, który gdyby ktoś mnie pytał, podaj gry, które są sztuką, to będzie jedna z nich, gdzie po prostu jest tak, że e, ta, to co ta gra wywołuje, to i ostatnio przeczytałem przy okazji e, wywiad z autorem i okazało się, że to było dokładnie jego zamierzenie, to mnie zaskoczyło, bo myślałem, że może to przez przypadek wyszło. Więc ta gra wywołuje coś takiego. Ci, psów, którzy nie grali tutaj nie żadnych z moich ja sprawy spoilerów. Zagran, ta, więc nie. Nie, nie, ty nie, nie, nie ma spoilerów, nie, nic nie psuję. Więc chodzi o to, że idea jest taka, że to jest gra, która mechanicznie jest grą z otwartym światem. No, super. Ale ja jest to gra z otwartym no, światem dziejącym, dziejąca się w małym, amerykańskim miasteczku. <śmiech> to znaczy, naprawdę ta gra daje dojmujące poczucie, że nie ma co robić. To jest nudno. To jest po prostu okropne i brzydko i wszystko jest. Trzeba kogoś zabrać. I tylko są ludzie, z którymi można pogadać i oni czasami prowadzą męczące, wolne dialogi z nami, bo mają mm. dużo czasu i też nie mają co robić. I tak gra to, doskonale to oddaje. I ja po prostu naprawdę się poczułem jak, jak właśnie jakiś agent FBI, który rzeczywiście wie, wiem, jak to jest być człowiekiem, który Czuć jedzie na Amerykę. Skali? Czułem, jak, jak jak jak ten, jak, jak, jak, a, jak się nazywał agent z Peaks. Nie. Zapomniałem. O bym, kurczę. Agent a, Cooper, tak, a ja poczułem jak ten Agent Ed Cooper, Cooper. To, jest, to jest dokładnie to. Więc i, i Przeczytałem ostatnio wywiad z autorem, który powiedział, że jego zadaniem, nieważne, nie zależało mu na niczym na opowiadaniu story, tylko jego zadaniem było zrobienie tego, żeby się poczuć jak w amerykańskim A jesteś. słuchajcie, a propos Agenta Coopera, niestety nie pamiętam tytułu, ale grałam w tę grę na iPadzie, więc to jest właśnie gra, która yy, nawiązywała do Twin Peaks. I to w wielu elementach typu grał y, point and click, jakaś łamigłówka. I tam był też agent Cooper, tylko y, nazywał się inaczej. Były wręcz nawiązania po prostu do konkretnych jakichś tam scen w filmie, kiedy on wjeżdża do, do Twin Peaks. Muszę sobie przypomnieć, bo nie wiem czy nie napisałam kiedyś o tej gry. To daj, wypada daj, takie jest, mniejsze gry, pomniejsze gry, często gdzieś tam się. No to Ale niesamowite dla mnie było to, że, że, że takie nawiązania się tam... I, a troszeczkę i zawężając jest. zakres właśnie jeszcze a propos tego, co Dominika powiedziała, czyli właśnie odwołując się raczej do takich rzeczy, typu, powiedzmy, właśnie, nie, jeszcze nie sztuka, ale właśnie jakieś emocje, przemyślenia i takie szersze spojrzenie, to mi się teraz przypomniała bardzo, bardzo sympatyczna gra pod tytułem Lost Odyssey. A i to jest taka gra, która ze względu na swoją fabułę, ze względu na swoje mnóstwo różnych mn, pobocznych, kruszków, które są całkowicie opcjonalne, właśnie sprawia, że. M, Stara się w jakiś tam sposób wywoływać w, w, w odbiorcy, w graczu, w graczu pewnego rodzaju emocji i przemyślenia. Tam są na przykład takie rzeczy jak w którymś momencie fabularnym się że wyprawia pogrzeb jednej osobie. I jest to zrobione z takim pietyzmem, że naprawdę nie widziałem jeszcze czegoś takiego to Ja zapytam, los to dostaję, bo nie chcę tytułu. to tytułu. Ta gra, w której grałeś nieśmiertelnego? Tak, tak i który odkrywałeś... stracił pamięć, który odzyskiwał w sobie. Tak, dla mnie, ta gra jest o tyle fenomenalna, że to była pierwsza gra, jaką grałem na Xboxie 360, w ogóle. Oprócz Fable'a, ale to mniejsza sekcja. Tak czy inaczej. Ta gra jest straszna, ona jest absolutnie beznadziejna, jest, jest makabryczna, jest rpg takim klasycznym japońskim... Tak, Przesuniętym, typowym. jeden do jednego, z irytującymi postaciami dwóch młodocianych magów, którzy stracili matkę i trzy minuty później rzucają firepole i mówią wow, chodźmy ratować świat, jest straszna, ale ma jedną fenomenalną rzecz, czyli tego głównego bohatera, który nie jest w stanie umrzeć i za każdym razem jak umiera to się odradza i nim odnajdujemy odnajdujemy jego wspomnienia w formie opowieści po prostu krótkich opowiadań. I te opowiadania, to jest to, dlaczego ja grałem w ogóle w tę grę. Tak, ja się męczyłem same, po prostu ale... godzina za godziną, żeby znaleźć wszystkie te opowiadania. Ale że się, to jest tak kompletnie opcjonalne. To kompletnie to nie jest potrzebne do tego, żeby posuwać grę naprzód, albo nawet żeby nie wiem pamiętać o co chodzi w fabule. Natomiast to jest jeden z takich ciekawszych rzeczy, jak może na przykład takie tradycyjne medium, jak czytanie książek czy opowiadań, zawrzeć właśnie w formie takiego, powiedzmy, no to nie jest interaktywne, tak, bo przewijasz de facto tylko no przyciskiem, to jest jedna interakcja. Ale tam... W tych opowiadankach, bo to są takie krótkie, krótkie opowiadania. Uh, one może nie są, nie mają jakiegoś takiego wybitnego poziomu artystycznego. To jest powiedzmy coś takiego jak. chociaż są ładnie przetłumaczone na angielski, to trzeba im przyznać. Tak, uh, to jest to taki, taki poziom. Paulo Coelho, ma taki... nie wiem, może troszeczkę wyżej, także, także nie oczekuję no, tego. <laughs> Natomiast do tego właśnie jest na przykład zrobiona muzyka, która odpowiada. Efekty dźwiękowe, jak tak. na przykład jest opowiadanie, które jest o wojnie. Tam słychać szczęk mieczy i na przykład odgłosy legu, padających ludzi. Tak, tam, jak, jak pada deszcz, to zaczyna się rozmywać tekst i tak dalej. Tak, tekst na przykład się pojawia na ekranie stopniowo, zgodnie z nastrojem, który jest w danej części opowiadania. To są takie pierdółki, ale mm, bardzo fajnie wpływają na sam proces jakby, czytania. I czegoś takiego, nie, Wydaje mi się, że czegoś takiego nie, nie było nie, wcześniej. Nie było. Wydaje mi się, że mogło być. Heinskier Torment. Gra Heinskier Torment. Jest... No, ja wiem co to jest, no. natomiast tam był ciągły tekst po prostu ściana. Tak ściana tekstu, trzeba tak, było ale... to czytać i skrolować przez tysiąc lat. Ale popularnie to niesamowita. Też mogła może nadal być postrzegana jako gra artystyczna. Ale ze od tego, to, że gry, mimo wszystko zawsze Chyba, że standardowe hałasko z liceum przynie powtarzane, twórca miał coś innego na myśli, tak? Czyli przedstawienie przestanie jakiejś formy, nie wiem, wizualnej, yy, jakiegoś wizualnego arcydzieła małego, czy pozane fabuły, czy właśnie odniesień do różnych, nie wiem, nawiązań historycznych, czy jakichś no, wydarzeń, tak? tak ale, ale to od Tak, bo Mimo tak wszystko, naprawdę. każda ta warstwa rozrywki. Tak, bo no, można by powiedzieć, że każda sztuka w jakiś sposób się wywodziła z rozrywki, no, tak? Właśnie. A, no nasz tego nie da określić. Malowidła na skalne, ja też myślę, że nikt tego nie robił dlatego, żeby to przekazać potomności, tylko po prostu się nudził i stwierdził, ja widzę bizona, to sobie narysuję i ktoś będzie miał z tego radochę. A, I tak samo jeżeli chodzi... Tutaj to bym uważał, bo to nie, ja nie wiem, czy to no, były rysunki właśnie ku przestrodze bardziej, wiesz, bardziej tak jak w gazetach, <śmiech> typu na przykład właśnie tu jest bizon, chłopaki nie idźcie tam, Także, ale to... Bo to się z tak, się nie mało, na przykład się poluje, trzeba mieć... Przyszło mi do głowy taka, taka rzecz, żebyśmy to rozgraniczyli, bo jak pytamy o to, czy gry mają być tylko rozrywką, no to im przychodzą do głowy takie dwie alternatywy. Jedna to jest taka, że gry w pewnym sensie, no bo co jest przeciwieństwem rozrywkiem? Co tu się rozumie przez rozrywkę? Jeżeli przeciwieństwem rozrywkiem jest pewien wysiłek, rozrywką, zamiast rozrywki mamy wysiłek, to oczywiście gry nie tylko e, nie muszą być rozrywką, ale od początku nie były, bo od początku zazwyczaj były po prostu i wymagały wielokrotnego ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna możliwość, że jako przeciwieństwo rozgrywki mamy pewną, pewien wysiłek potrzebny albo wysiłek intelektualny. Znów spójrzmy na, na koniec lat 70., początek lat 80., czyli początek gier. już o masę gier z gatunku interactive fiction, czyli takich tekstówek popularnie nazywanych, które były tak trudne, że ludzie musieli do biblioteki iść, żeby rozwiązać jakąś zagadkę. Więc tu też wysiłek intelektualny, fizyczny od początku był normą. Po drugie, Druga jest możliwość, że będziemy traktowali to w taki sposób, że opozycją tej rozrywki jest pewien dyskomfort gracza, Że zamiast ja się rozrywać, to jest mnie niemiło. Tak jak na przykład w filmach niekiedy jest tak, że nie wiem, oglądając rekwiem dla snu, gracz czy widz nie, nie odczuwa. Komfortu, tylko dyskomfortu. Mhm. Część artystów więc, uważa, że to jest właśnie ich wyznaczenie. Więc tak? może to wyznaczenie. Wybić, wybić człowieka, ale tak. się, ja się, się tego źle. W tym sensie tego. tu też znowu się, da się to bez problemu znaleźć. I tu jest właśnie. I to jest znowu the To <skrym> jest <skrym> w tej grze jest celowo zrobione tak, że się nigdy nie da trafić w drzwi, bo kamery się nie da zrobić. po Celowo, żeby mieć ta gra ma stawiać opór, ma no, być miło. ma być nieprzyjemnie. Tylko, że tam to jest nieprzyjemne, to jest raczej taka pułapka dla graczy. Ale przychodzi mi do głowy, można to zrobić pośrednio. Na przykład jest taka gra, która stosuje w kilku miejscach ten trik i to jest, zostało zupełnie niedocenione i niezauważone. Mianowicie Mafia 2. W Mafii 2 są trzy miejsca, w których bardzo sprytnie y, y, y, stosują mechanikę. Tak, żeby sprawić, żeby gracz poczuł się tak, jakby w rzeczywistości przeżywał to doświadczenie. Jedno to jest taki moment, kiedy na początku gry tamten bohater chce żyć uczciwie i dostaje pracę uczciwą. I Ty jako, boha wy jako bohater dostajecie pracę uczciwą, idziecie do ee, jakiejś fabryki i oni mówią, przerzuć te belki tam". No i po prostu gracie w przerzucanie belek I to jest potwornie nudne i wolne, bo wol belka jest ciężka i się wolno z tym idzie. I możecie to robić bardzo długo. ale Pierwszy wasz odruch to jest rzucić w te cholerę, cholerę te belki i wyjść. Ale jak to zrobicie, to nie macie pieniędzy i macie do wyboru albo nosić te belki nudno, albo w ciekawy interesujący sposób zabijać ludzi za zdjęcie pieniądze. I w tym momencie jako gracz podejmujecie dokładnie tę decyzję, którą podejmuje bohater fabuły. Nie w taki narzucony sposób, to jest dla mnie naturalne. Ja nie chcę przerzucać belki. jest nudne. To mam życie, tak? I tak, gracz, sobie tak, tak? To... tak. I to... drugi jest taki moment, kiedy... Także jest zrobione tak, że się po tym całym doświadczeniu wolnego jeżdżenia po mieście dostajemy się do więzienia. I w pewnym momencie, kiedy jesteśmy zakłóci w kajdany, główny bohater jest zakłóty w kajdany i po prostu trzeba przejść w tych kajdanach razem z policjantami przez korytarz i się idzie, I się idzie, i się idzie się idzie i szlak trafia gracza, ale nie mogę zostawić pana, bo on wtedy stoi. Więc przejść. Ja po prostu musiałem przejść tę całą męczącą drogę, i to dokładnie to doświadczenie, które miał bohater. To znaczy, on był wolnym człowiekiem, który robił, co chce a teraz po prostu musi jest przymuszony do bardzo wolnej, ludnej, niewygodnej czynności. Więc to jest za co mechaniki, nie, no to jest fantastyczna sprawa. Tak? Właśnie staram się, sobie, że żeby bo gdzieś mi świetla w głowie jeszcze co na mnie ze cztery albo z pięć takich momentów, właśnie takich, że na przykład się idzie jakimś długim korytarzem, na się pokazuje. Heavy Rain to praktycznie sama Ma, ta to gra gra, rain po, niestety, polegała wiem, na pola, <laughs> tak, Początek, jak się bierze prysznic i tak dalej, i tak dalej. No, to o, w heavy rain jednego, jest świetny w moment, kiedy się e, na samym początku, kiedy jest tak, że bawimy się z dzieckiem mm -hmm. i Bawią i oni, e, twórcy jakby flirtują z tym naszym typowym dla gracza nastawieniem na zwycięstwo. No bawimy się z dzieckiem, nasze dziecko chce się z nami poławić mieczem takim małym, nie wiem jak to ma dzieciak, ma 5 czy 6 lat. No i nasze zadanie to jest normalna gra w walkę mieczem. No i odruch każdego gracza to jest taki, żeby wygrać. Ale kiedy wygracie, to dziecko płacze. I nie zrobiliście dobrze. Trzeba wpaść na to, żeby jakby mieć ten odruch, żeby nagle podłożyć się grze. Więc to oczywiście to nie jest tak, że się przegrywa lub wygrywa, ale jest konsekwencja, tego jest coś, co mnie zaskoczyło. Więc ta, ta mechanika, nie, kiedy mechanika może zaczyna opowiadać, może w ogóle być Czyli w z tego momentu, nie jestem graczem, tylko jestem postacią, Tak, która, tak, ma, tak która ma coś, no właśnie, ma jakieś tak, życie, to dziecko, tak, ma jakąś relację jest z tą grywać. osobą, tak. Ja to chciałem trochę jeszcze to pytanie, że tak powiem, e, odwrócić, ponieważ dla mnie właśnie e, samo to, że gry były kiedyś trudne, tak? Praktycznie były same trudne gry. I w momencie, kiedy ja zaczynałem grać nie wiem, na Commodore, to przejście dwóch plansz to już był w ogóle Jasne. sukces, i tak dalej. A grając w Fallouta 2-1, gdzie miałem nie wiem, z ile jest, 10 lat, powiedzmy, nie znałem praktycznie w ogóle angielskiego, więc siedziałem ze słownikiem i po prostu tłumaczyłem wszystkie po kolei dialogi, żeby zrozumieć, o co chodzi w tej grze, tak bardzo mi się podobała. I na przestrzeni kolejnych lat, w momencie, jak gry uzyskiwały coraz szerszą publikę, to stawały się coraz prostsze i jak dla mnie jedną z wartości gier, która nie wynika bezpośrednio z tego, co chce zrobić, co chciał zrobić projektant czy programista, czy ktokolwiek inny jest właśnie to, że one kształtują charakter, albo kształtują wyobraźnię albo w jaki sposób wpływają na nas że chcemy zrobić coś więcej, żeby bawić się tą grą. I w tym momencie, kiedy bierzemy jakąkolwiek grę na, na komórkę tak, taką, która jest, powiedzmy, w Top Store na, na iOSie, to one są proste. One przechodzą się same. Mass Effect się przechodzi sam. Assassin's Creed też się przechodzi sam. Tak naprawdę trzymasz do no przodu was. i wciskasz X i, i wygrywasz, tak? Przez X jason, JSON. Y tak? I skaczesz Y tak. i skaczesz. Z to mnie ostatnio najbardziej zastanawia, to, że tak powiem, pierwszy aspekt tego, czy to ułatwienie nie zabrało nam czegoś. Jacy będą ludzie wychowani na tego typu grach. A co jeszcze gorsze, jacy będą ludzie wychowani na grach, w których kiedy przegrywasz, możesz zapłacić, żeby w nią wygrać. Bo takich gier jest coraz więcej. Ale to jest konsekwencja To jest to mi się wydaje, tego, że no, mimo wszystko rynek gier chce być otwarty na większą liczbę ludzi, tak? Czyli dla no, oczywiście. Gry coraz bardziej są casualowe, czyli dla ludzi, którzy po prostu, no żeby zaczęli w ogóle Może po grać. prostu gry coraz bardziej stają się produktem, który przede wszystkim chce się sprzedać. No tu no, swoją drogą, tak? Kursa w tym momencie o. głównie część, większość chyba liczy na to, żeby gra się sprzedała, tak? Jak będzie za trudna to... W może, hmm. nie może, Ale ja bym się zastanawiał, czy to jest koniecznie już zła rzecz, dlatego że e, praktycznie ten aspekt towarzyszy e, Wszelkim formom ekspresji, wszelkim formom sztuki człowiekowi od zawsze. Znaczy, to było, nie wiem, czy to za czasów Szekspira, czy za czasów um, nie wiem, zostańmy na przykład przy, przy, przy, przy właśnie przy sztucen, um, przy teatrze. Przecież tam zawsze były warstwy i tam zawsze była warstwa dla um, odbiorcy takiego typowego, który kiedyś się szło do teatru, tak jak się teraz idzie do kina na buwały film sensacyjny, I gdzie się zmordują gdzie jest krew posoka i jest super. Natomiast oprócz tego była taka warstwa, o której akademicy dyskutują do dzisiaj. Ja bym powiedział, że to, jest, to może być ewentualnie jeszcze ewentualnie problem gier. Ewentualnie był plan dla tłumu. I Ewentualnie to może być jeszcze problem gier, że tej, że tej warstwy drugiej, czy tam trzeciej kolejnych warstw, jest jeszcze, jest jeszcze tego jest jeszcze ja trochę za mało. A propos takiego asasina, którego tak łatwo jest w warstwie mechanicznej przejść, to tak jak mówię, są te smaczki na przykład historyczne, które mogą gdzieś tam komuś umknąć. Nie tylko, tak, ja uważam, że tylko tutaj w tym, że zdekładamy się, że tak, przed... tak, takie trudne. To tak, czyli... były pisane przez tutaj... Ale można, to, można przejść do z nich zmiany, tak? W nie. W tym tak nie, nie chodzi tutaj o. Nie były testowane z samego początku. Nie, nie były testowane. Przede no, wszystkim nie, nie były testowane. Nie. Oczywiście. Czyli to, żeby to żeby tam... pieniądze. Słucham, ale nie, ja bo poruszę, było później gra na automatach. Na automatach to prawda, oczywiście, ale y, oprócz tego one jeszcze dużo gier, tych pisanych w domach, były trudne, dlatego że pojawił się taki efekt, który jest znany dziś także. To znaczy, gra, y, jedynym testerem tej gry był jej programista, tak, tak, tak, który zami, grał w nią non-stop i robił się tak. w niej tak dobry, że tracił y, odniesienie i on robił coś, co było dla niego ok, a potem ci, którzy ją pierwszy raz odpalali nie byli w stanie przejść pierwszego poziomu. Znany, znany problem. To, to, ale to jest tak samo z każdym dziełem. A tak, jest teraz i dokładnie zrobił to samo, mi się do tego odwołali i, i zobacz. Nie no, porządku. Czy, czy, czy, czy Dark Souls też jest takim przykładem gry, ale to jednak jest zaspokajanie pewnej niszy. Natomiast I... jeżeli chodzi o... znaczy, chciałbym wejść do tego, że gry były zawsze robione, myślą o pieniądze, jeżeli mówimy o twórcach indii, to teraz to się tak zmieniło, że też wszyscy myślą o tym, że osiągną sukces, to wszystko się kręci. Ale nie, ale nie, nie ja przepraszam, to, to nie jest prawda, bo, bo drugi, są dwa motywy. Jeden jest, to nie jest tak, że ja twierdzę, że ludzie robią gry, żeby nie wiem, świat zmienić, chociaż może i parę robi osób w takim celu, ale pieniądz nie jest głównym motywem dla ludzi e, w, w robieniu gier. W większości tych gier, które tu wymieniamy, pieniądz nie jest głównym motywem. Głównym motywem jest satysfakcja z wykonania czegoś super i słaba. Nie. To, jest, to są, to, to, to, to są bardzo ważne siły motywacyjne. Ta, na przykład Mafia 2. Myślisz, tak. że ona była robiona nie dla pieniędzy? Oczywiście. Myślę, że ona była robiona po to, żeby stać się słabym twórcą niesamowitej gry. Nie. Myślę, że akurat mafia Dlatego, była że że nie, ma racie, No Nie, nie rozsądzimy tego, nie rozsądzimy tego, bo nie mamy tutaj twórców, których byśmy zapytali i no moglibyśmy ja sprawdzić, czy tak nie okłamują nas, ale... Mniej więcej orientuje się po prostu, jak to działa. Powiem w ten te, sposób. Nie mają szans, że to jest to Powiem, powiem ten... oczywiście, że... on Ja nie twierdzę, że tam nie ma pieniędzy. Z każdym biznesem tak jest. To nie jest... I z każdą twórczością. Poczynając od książek, po filmy. Zawsze jest to pewnego rodzaju kompromis. Są ludzie, których główną siłą napędową, zazwyczaj tych artystów, którzy tworzą jakieś dzieło, główną siłą napędową jest jakaś albo wizja stworzenia czegoś, co zawsze chcieli stworzyć, albo pragnienie zdobycia sławy, albo pragnienie zrobienia czegoś po prostu bardzo dobrego, co ich przetrwa. To jest dla ludzi istotne. I teraz oni się stykają z inwestorem, której mówi, słuchaj, ale tego się nie da zrobić, tego się nie da zrobić, to będzie za trudne. I oczywiście to tarcie powoduje ostateczny efekt. Tak, ale jeżeli chcecie wiedzieć, jak wyglądają gry robione dla pieniędzy, żeby zobaczyć, jak bardzo inne są od tych, gier, które znamy, to zobaczcie sobie, jak wyglądają gry firmy Gameloft. Gry firmy Gameloft są robione tylko dla pieniędzy, to widać od razu. Gry, firma Gameloft to jest taka, taki oddział Ubisoftu, który robi gry na komórki, które są klonami, takimi po prostu niesamowitymi klonami istniejących gier. Jest ich wersja Assassin's Creed, jest ich wersja Zeldy itd. i tak dalej. Kiedyś opowiadałem o tym, że to do tego stopnia doszło, że twórcy tych gier czuli się tak zniesmaczeni tym, co robią, musząc robić grę tylko dla pieniędzy, bez żadnego własnego wkładu, że w tej swojej kopii Zeldy umieścili bardzo dużo złośliwych uwag wobec Miyamoto, Nintendo. Jakieś po prostu ta gra stała się pewnego rodzaju takim no, manifestem jakiejś frustracji tak naprawdę. Do, do, do tego doszło. Także jest bardzo duża różnica między grą robioną tylko dla pieniędzy, a grą, która tak jak każdy produkt powstaje w takim tarciu. Pieniądze i pragnienie twórcy. I potem na przykład jest o tyle ciekawie, że w tej chwili mając takie, raz, że to, że mamy to zjawisko crowdfundingu i że mamy, mamy coś takiego jak Kickstarter i inne platformy, a to może pełnić podobną rolę w, w grach, co jestem ciekawa, jak to kiedyś będzie opisywane, A jak rola mecyna, mecenatu w sztuce po prostu, takiego no tak, tylko, że nie pojedynczego, bo nie, nie bogatych Polaktywna marszandów męcena. i tefelek, tak tylko takiego zbiorowego. Socjalistyczny mecenat. Tak. Trochę tak. To no jest, jest, jest takie jest... utopijne. Tak, jest... no, ale, ale, ale, działa. Ale działa, no, są, to, są już to, konkretne. To, nie. Czy, nie, to czy, to czy działa, to wiesz już parę jest. Mało, ale nie ma jeszcze tych przykładów, na które czy... Tak. Dla, dla tak, tak so czyjanie, ślucie, wszystkiego Dobrze, to, Ja myślę, że to a, jest taki moment, jest. gdzie takie małe podsumowanie chyba powinniśmy tutaj poczynić, czyli tak, gry to jest, zgodzimy się, że albo już są sztuką, albo dla każdego z osobna to jest jakaś taka kwestia, którą musi rozstrzygnąć, albo nią będą, to jest, zostawimy to jako taki wolny wybór. Tak? I mamy nadzieję, że jak większość mediów dojrzało już do tego etapu, kiedy no, powszechnie się je uważa już nie tylko za rozrywkowe, także, że i gry do tego etapu też dotrą. I odszukujemy też tych warstw, tych głębszych, czyli oprócz tego, tej podstawowych założeń, czyli właśnie jakieś rozrywki przyjemności płynącej z poznawania historii też próbujemy znaleźć coś więcej. A co byście powiedzieli na taki nurt gier tak zwanych serious games, czyli takich gier, które no podejmują takie... oscylują wokół takich tematów uznawanych za poważne, tak? Czyli polityka, konflikty zbrojne, ekonomia, ekologia. Czy to w ogóle ma szansę jakoś się przebić? Czy Co, co waszym zdaniem takie gry mogą nieść? Ja Próbuje przebić i nawet chyba jednym z głównych osób, osób która za założyła taką... Nie wiem, czy to jest firma, czy po prostu się gdzieś tam zrzeszyli z tego, co każdy jest. Ian Bogost, teoretyk również... Gier, ale y, ja jakiś czas temu, około dwóch lat, y, moja wiedza na ten temat zatrzymała się. Mówię, tak, powiedzmy, dwa lata temu, pisałam o tym tekst, gdzieś mnie to zaciekawiło. Tyle, że zagrałam w kilka takich gier i są niesamowicie nudne. Tak, to ma, ma, ma, mam tego do siebie, że ktoś, kto próbuje, nazwijmy to, można by nie na siłę, ale jego głównym celem jest to, żeby coś przekazać. Mm. Nie musi znać się na grach jako takich, nie musi zrobić z tego czegoś, co jest ciekawym albo wartościowym przeżyciem. Tak? A tutaj przykładam, akurat w miarę pozytywnym, choć też jest ciekawe, jest taka gra, która nazywa się Bridge of Freedom w której jesteś kwadratem, który idzie w prawo i idzie sobie idzie i przechodzi przez kolejne zasieki i przez każdy kolejny zasiek, przez jaki się przejdzie ten kwadrat zaczyna iść wolniej i coraz bardziej broszyć krwią i w końcu dochodzi do mostu, idzie się po tym moście widzisz już na drugim, e, drugi brzeg no i wiesz tak podświadomy, że, że to jest twój cel dochodzisz do połowy mostu, po czym słychać strzał i twój kwadrat, prawda, rozpryskuje się na kawałki jest ekran, na, na którym jest napisane, że most wolności to jest most pomiędzy Koreą Północną a Południową, nie da się go przejść tak dalej, itd. I to jest dobry przykład, bo ta gra hmm. trwa 5 minut i rzeczywiście da się to wszystko odczuć. Ten punkt kulminacyjny jest został wie, jestem, Może ta, i jest naprawdę fajnie, ale ten sam człowiek wcześniej zrobił grę, w której jest się człowiekiem z karabinem który idzie razem z czarnym człowiekiem, prowadzi się go, że tak powiem na muszce, idzie się też w prawo. Trzeba go doprowadzić do miejsca tam Y i następnie podjąć decyzję, czy chce się go zastrzelić czy nie. I tak gra trwa chyba z 20 minut. Jest tak tragicznie nudna, że położyłem kubek na klawiaturze, poszedłem i wróciłem, bo po prostu nie byłem w stanie wytrzymać. A on nadal szedł. A on nadal szedł. Ja <grym> też w grałem, a to było bardziej dwie, 2 czy 3 minuty, bez przesady. <grym> może lamy? tak się Mimo dłużyło. Siedziałem, siedziałem, siedziałem. Może jakiś <grym> naprawdę. tam. Nie, nie, nie, nie. Na pewno nie może się ja ja gra zapętliła. Może nie wiem, <grym> może dlatego, że najpierw grałem w tą pierwszą i ta druga już mi się nie wydawała. Może skończyłeś tą tą drugą? Tak. wiesz co się dzieje po koniec. Są też takie niewypały na przykład jak gra, to nawet niestety pamiętam tytuł, Presidential Pong, która jest to po prostu gra w ping-ponga, nawiązująca do słonego ponga i pod, wybieramy dwie postacie z, ze świata polityki, którymi będziemy grać i to jest tyle. także no, czyli co? To, to, to możemy uznać taki, taki, wysnuć wniosek dość pesymistyczny, że te gry poważne to są nudne tak i znaczy, trudno nie, im się przebić. Trzeba by było tak naprawdę zrobić dobre studium przypadku i zebrać co najmniej z 100 okay. przykładów. To ja, nie tak, ale opierając na tym, co, co tutaj mówicie. tak, to wiecie, no Z tak, mojego doświadczenia i... nudne, ale może akurat trafiałam na takie gry. Nie, Ale jest mówi. mi się wydaje, że jest potencjał w tych grach, tylko właśnie trzeba uważać, bo na przykład są też takie gry, które nie... Mm, jakby nie unikają problemu propagandy. One z jednej strony próbują właśnie, próbują jakieś zjawisko społeczne, ale nie zauważają tego momentu, kiedy same stają się propagandowe. I mi się przypomina to jest taka gra, w której też się szło, to było coś chyba na, na zasadzie kontry, um, szło się też cały czas w prawo. Zabijało się polityków, którzy wyglądali jak świnie, mieli, mieli, takie, mieli takie twarze, Um, I generalnie w, jakby w przerwach pomiędzy, pomiędzy zabijaniem na różnych planszach wyświetlały się statystyki dotyczące prezydentury Busha ile milionów dolarów z um, zmarnował z budżetu amerykańskiego. Um, nie wydaje mi się, żeby to, był, żeby to było dobre, dlatego że um, uznaje się trochę odbiorca jako z takiego... Nie wiem, no to uwłacza mu się trochę, w sensie, że, że to jest taki człowiek, który nie myśli, trzeba mu wskazać konkretnie, mhm. co on ma myśleć i jak to dokładnie wygląda. Osobiście wolałem taką grę, która polegała na strzelaniu do arabskich terrorystów. Przy czym jak się strzelało do arabskich terrorystów, to ginęli. później wychodziła jego, oni ginęli, wychodziła tak. jego rodzina z dziećmi, oni wszyscy płakali i zamieniali się w kolejnych terrorystów. Mhm. Za każdym zabitym ter z każdym zabitym terrorystą było ich coraz więcej i tam, tam nie było absolutnie żadnego komentarza do tego i to było świetne, i mi się no, wydaje, że właśnie tego typu rzeczy mają rację bytów w tym segmencie Także w tą co się jest z jakimś zwierzęciem, kotem z Iranu tego znanego szacha. Mm. kurczę, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale to była właśnie taka gara Seedless Game then, i ona była dokumentalna znaczy ja myślę, że to jest wrócę do swojego motywu jeżeli będą pieniądze, to się zaczną takie gry. jeżeli będą pieniądze na takie gry, to będą się pojawiały takie gry i wyobraźcie sobie coś takiego jak, e, nie wiem czy widzieliście Waltz Bashira, taką mm -hmm. animację, która jest dokumentarną animacją dosyć dziwnie ze sobą się wiąże animacja, która jest dokumentarna, ale Świetnie się ale już był wcześniej taki, pamiętam jak się nazywała ta pani, która była rysowniczką komedii właśnie też z Iranu, która wygrywała e, potem e, do e, Francji. E, tak, tak, film. Film tak, tak. Fantastyczny był ten film, tak, właśnie on tak, też tak. był związany bezpośrednio z tą historią. I, I też jest dokumentalny, nie no, ma. Tak, i teraz ja tak. sobie, że gry mogą być w Tak, Persepolis. Jak, y, właśnie. I y, mogą się konkretnych wydarzeń historycznych poważnych. ale jeszcze nie ma takich, ale ja myślę, że będą. No mam ja nadzieję, nadzieję, że tam, bo to jest świetne, świetna tematyka. To trzeba to ja, ja To, ja to się... jest to zrobione, tylko właśnie chodzi o to, że po prostu musicie się ktoś zainteresować, musicie o mecenacie, też pojawią się Tak, informacje. bo jak dawno tutaj są dwa przypadki. Pierwszy przypadek jest taki, gdzie pojawiają się pieniądze i ktoś stwierdza hej, zróbmy grę ekologiczną i biorą się za to ludzie, którzy absolutnie ani nie mają na to pomysłu, ani nie mają umiejętności, robią grę ekologiczną, która jest, nie wiem, kolejną waria. są to tetrisa, w której robi się coś tam, tak, jest po prostu nudna i beznadziejna. A z drugiej strony są ludzie, którzy nawet by wiedzieli jak i by chcieli, a nie mają na to pieniędzy. No I to jest problem. I nie to, nie jest, to jest problem. Nie może przecież na przykład potrzeba pieniędzy, pojawia się pieniądze, pojawia się komercja i to będzie już zostało... Nie, bo nie, nie Mówimy o czystym mecena... mecenacie, takim, którym daje dowolną rękę twórcy, to wtedy nie. A jeśli nie dają dowolnej ręki, to tak jak się to robiło w Szczyce wcześniej, czyli się brało o no, a przemycało się pod no, no, tym, co No przy... Tak, tak. Na przykład tak. cena będzie główną postacią. No tak jak w X teren, nie? No, Znaczyć to tak. I jesteś główną postacią, tak. czy tam, nie wiem, npc czy coś, ok, coś takiego, tak? Tak. Moim zdaniem te gry nie mają szans z takiego powodu, że albo one wpadają w tę pułapkę takiego dydaktyzmu i propagandy, o której ty powiedziałeś bardzo, Straf, nawet mi się, uwaga, mnie o to męczy, po prostu strasznie. To, Bo to jest razu, taki tanie efekt, no, Stanie efekt, i no wiadomo, no najłatwiej to oczywiście zrobić. Albo są wartościowe, ale wtedy zarazem bardzo groźne. Podam przykład takiej gry, jednej z najczęściej przedstawianych gier z tego gatunku serious gaming, to jest peacemaker, czyli gry o konflikcie izraelsko-palestyńskim. No, na czasie tak? I ta gra ma to do siebie, że jej wartością jest nie dydaktyzm, tylko jej wartością jest to, że ona jest skomplikowaną symulacją dyplomatyczną. I teraz grając w nią, my się dowiadujemy jakby tego mechanizmu, który nam nie jest znany, mianowicie jak ciężko jest podjąć, uruchamiać pewne instrumenty, które powiedzmy strona palestyńska i strona izraelska ma w ręku, i jak te instrumenty uruchomione yy, zaczynają ze sobą współgrać, tworząc jakieś nowe, skomplikowane efekty nie do przewidzenia. Tak? Że tutaj na przykład podejmiemy taką decyzję, tam podejmiemy taką decyzję i nie wiemy nawet jak to się stało, że one wywołają taki efekt. Ale groźność, znaczy, yy, yy, groźba teraz polega na tym, że jak ja to gram, to zaczynam przez chwilę zapominać, że to jest pewna symulacja, którą ktoś napisał, ktoś tam wrzucił pewne wagi dla zmiany. I ona przecież nie jest rzeczywistością, a ja zaczynam takie odruchy mieć, żeby wyciągać wnioski w rodzaju ha, a więc już wiem dlaczego Izrael nie zrobił tego i tego, bo stałoby się to i to. No to nie do końca, tak uważają twórcy, nie że nie stałoby nie się tak się a tak. To jest, tu jest jest pewien, to, jest I? to jest bardzo poważny problem. Aczkolwiek, żeby było ciekawe więc słyszał się na chwilę, tak. to, jest, to jest świetna rzecz, której zazwyczaj nie udaje się uniknąć grom AAA, czyli to, że ty nie jesteś w stanie do końca przewidzieć mechaniki tak. i traktujesz grę zbyt poważnie. No zgoda, tylko że tutaj to taki przykład znany, niekontrowersyjny zupełnie, ale znany przykład, kiedy poglądy polityczne twórców gry wpłynęły na mechanikę gry tak, że ludzie wyciągnęli niewłaściwe wnioski, jest SimCity. Gdzie SimCity ma niewłaściwie zaplanowaną, niewłaściwie zaprojektowaną wagę transportu publicznego. Otóż transport publiczny w SimCity jest bardziej, odnosi większe sukcesy niż w rzeczywistości. Ponieważ nie twórcy nie lubili, twórcy tej gry lubili transport publiczny. E, I oni to nawet świadomie zrobili, to nie chodzi o to, ja nie mówię, twierdzę, że oni to zrobili specjalnie, tylko dla nich po prostu transport publiczny musi być fajny. I zrobili go o wiele bardziej sprawnym niż jest w rzeczywistości. Teraz grając w SimCity można dojść do wniosku, że jak będę burmistrzem, to już wiem, co trzeba zrobić, ale to nie jest do końca tak. Więc tu jest ten problem. W ogóle SimCity uh... Mnie się wiąże takie skojarzenie, że też jakbym mały grałem w SimCity, City, nigdy nie wiedziałem, na czym kolega tak grał, budowałem sobie budyneczki, coś mi tam rosło i byłem bardzo zadowolony i zawsze przegrywałem. I po prostu zawsze bankrotowałem, że włożyli mnie na taczkach. i nigdy nie miałem pojęcia, jak oni zrobili tak skomplikowaną grę i w ogóle tyle z czynników i tak dalej. Bo... nie się Nie, nawet Nie, po prostu nie byłem w stanie tego jakoś ogarnąć, tak? O czym podszedłem do niej pół roku temu i okazało się, że to jest absolutnie najprostsza z możliwych układanek, gdzie po prostu trzeba oddzielać poszczególne strefy kolorami od siebie i na tym polega cała ta gra tak naprawdę i czasami puścić jakąś drogę i, i to jest tyle. Więc coś co właśnie może wydawać się takie bardzo rozbudowane i takie bardzo rozwijające nagle okazuje się z punktu widzenia znalazuj, mechaniki. Znalazuj klucz. Tak, być po prostu patologiczne, być kartoną wycinantą. Ale pomyślcie sobie jeszcze o tej grach bo ten przykład coś jest podobno jest ciekawe dlatego, że on widzi jak czegoś nie powinno robić, bo to powinno być tylko w, w takiej warstwie eksploracyjnej, bo nie można wpływać na to co już było. I, bo, bo faktycznie będziesz zmieniał twój pogląd na to, jak tak. to mogło wyglądać To musi być czysto w fazie eksploracyjnej. W tej grze właśnie nie pamiętam niestety nazwy, yy, jesteś kotem, czyli tylko i wyłącznie obserwujesz to, co się dzieje z ważnych wydarzeń szacha. I, I to może być klucz. Właśnie chodzi o to, że okay. jest pewna ścieżka, na której nie masz wpływu, bo ona jest yy, gruntownie historyczna, ale może mogą być takie coś delikatnego typu jest, będąc kotem przechodzisz po stoliku. W spada kawa, więc się schyla, i to jest hmm? interakcja. W tym momencie nie przeszkadza to temu głównemu projektowi. Więc to, co mówisz, to jest ciekawy przypadek, po prostu źle Może ktoś nie myślał o tym, że nie. to się tak stanie. Okej, okay, ta interakcja w przypadku gry Scottę, to może być dla niektórych za mało. Aczkolwiek dla mnie nie akurat. Bo mnie by ja sądzę po doświadczeniu, chociażby Dear Esther, by bawiłoby mnie takie... Wystarczy. Sama eksploracja by mi wystarczyła. Ale no powiedzmy, że tu mógłby być taki problem, że dla niektórych byłoby to zbyt mało atrakcyjne doświadczenie. A tak poza tym właśnie, bo jak już ten y, bardzo ciekawy y, przykład y, Mafii 2. Czy pamiętasz coś z tej gry poza tymi... O sporo. Sporo, ale tak, tak. tak właśnie, że, bo właśnie była dyskusja ostatnio na, na forum deweloperskim, że takie, takie rzeczy na e, Chmielasz. Nie, te no, niewątpliwie, te pamiętam najlepiej, tak. aczkolwiek... One nie są częścią głównego gameplay'u. Więc nie się, tak. nie się Bo wtedy poczułem się tak rzeczywiście, jak ta, ten bohater, a to jest ta, ta funkcja, która najbardziej gra grach szuka. Tak, ale to jest, to jest takie, nazwijmy to, ukoronowanie, to znaczy potrzeba mechaniki, potrzeba gameplayu, żeby w pewnym momencie go wyłączyć i móc wywołać pewne... Tak, no po, nie, po prostu albo scokolwiek, scokolwiek odczucia. Się nie? Tak, no jasne, jasne. Czy jest tak jakby się zrobiło, tylko takie elementy, czy one miałby sens? No właśnie, jeżeli miałbym grę, która tak jak słynny Heavy Rain polega tylko i wyłącznie na tym, że robię śniadanie i wszystko dzieje się wolno mhm. i tak dalej i nie ma akcji, to ja bym w nią po prostu nie grał. Bo, bo po co? Już nawet nie mówię tutaj o samym tym elemencie e, rozrywki, ale Coś się musi dziać. No ideą gry jest to, że jest jakaś interakcja. Jak nawet jeżeli jest że tak powiem, niewielka, to ona musi mieć wpływ, musi być jakiś float, musi być jakiś sens w tym, co, co robimy. Bo inaczej to powoli przestaje być grą. I no, tutaj też jest pytanie, tak naprawdę, co, co my rozumiemy przez grę, tak? Czy Ale... rozumiemy cokolwiek, co jest interaktywne? Wiesz co? Czy... Hmm, o to, o czym to to się tak naprawdę stosuje do wszystkich środków wyrazu, bo po prostu um, kwestie, tak jak masz, nie wiem, kwestie tempa w muzyce, tak? w, Żeby po prostu nie znudzić słuchacza, czy em, sposobów narracji w książce, w filmie, tak? Żeby to żeby mm, odbiorca czuł, że, że to jest zróżnicowane, tak? Że to jest, powiedzmy, że sinusoida, a nie linia prosta, tak? Bo rzeczywiście po jakimś czasie pojawia się znużenie. Natomiast to, to, to jest, że tak powiem, problem uniwersalny mhm. i nie obejmuje chyba tylko interakcji, tylko, tylko w zasadzie wszystkie środki wyrazu. No tutaj się pojawił taki wątek, właśnie, że no, musimy być czymś zaintrygowani. Tak? Czyli, jeżeli jest coś, co nas ciekawi, to możemy, mamy ochotę tę grę poznawać, mamy ochotę świat eksplorować, i tutaj na myśl mi też przychodzi taka gra, nie wiem, czy znacie Everyday the Same Dream, która, no, umówmy się nie należy do jakichś takich. Pasjonujących tytułów, tak? W to się nie gra po to, żeby. Ale pod względem pasjonujących rozumianych jako właśnie nagłych z w akcji, czy jakichś takich. No, mo... jestem. Tak, ale jestem... jestem przekonana, że na pewno znaleźliby się ludzie, którzy by to ocenili tak samo jak te gry, którą właśnie ty uważasz, że szedłeś przez 20 minut, tak? A tutaj jeden ze słuchaczy uważa, że ona trwała 2 czy 3. Także. I, i, I myślę, że no, to są też takie gry, na które warto zwrócić uwagę. One moim zdaniem się sytuują gdzieś pomiędzy, czyli pomiędzy tymi grami takimi mm, nastawionymi na, te, na, na rozrywkę, na to, żebyśmy się bawili, na to, żebyśmy po prostu odczuwali przyjemność ich poznawania, bez zaprzątania sobie głowy wszystkimi problemami i jakimiś przemyśleniami, a właśnie tymi grami takimi już nazwijmy je ciężkimi, tak, do których trzeba jednak no, powiedzmy mieć jakiś, być wytrwałym, tak, mieć jakiś zapał i chcieć po prostu tę grę przejść i poznać. Także to taka gra właśnie, o której tutaj wspomniałam, tak, czyli to Everyday the same Dream albo na przykład Limbo, też wydaje mi się dosyć takim, czy uważacie, że w ogóle jest coś takiego, jak takie gry pośrednie, czyli coś, co ma taki pewien element. to jest moim zdaniem, nie wiem, czy bo tutaj można ją całkowicie, to jest według mnie całkowity przerost w formie tak, a Everyday the Same Dream jest Tutaj, znaczy, tu nie powiem, że jest treści nad formą, ale jest, jest bardzo, bardzo równo, znaczy równo. Jest podporządkowane jego drugiemu, to się czuję, prawda? I to czuję. I teraz kwestia jest taka, że nie wiem czy byliście na wykładzie w zeszłym hmm. roku na festiwalu komiksu, to był Olaf Przewczyk i on tam on zawsze krzyczy i, i próbuje mówić, że tak będzie, ale ja się z nim zgadzam, że hmm. tylko takie gry jak Widzenie Dream będą pozostaną w historii zapisane. Ale to tylko i wyłącznie z prostego powodu. Dlatego, że ci wszyscy co to o Call of Duty i tak dalej, to wyginą i nie zapiszą tego. Natomiast badacze zapiszą w odpowiednim miejscu i to zostanie. O, limbo tutaj się no, pojawiła jako przykład przerostu formy nad treścią, to może e, tak na, trochę na usprawiedliwienie tej gry. Może dodam, że właściwie nie wiem, czy taki był zamysł twórców, ale wiem, że niektórzy się dopatrują w tym do, do, do takich e, elementów kojarzonych z z kinematografią, z ekspresjonizmem niemieckim, no dobrze, takiej stylizacji... To formu, to I to, tak, formu. tak, ale czy oni... Znaczy no, można powiedzieć, że w, w takim przypadku to właściwie ze względu tylko na, na tą stylistykę możemy je poznawać, czy to już... To znaczy, czy wtedy to one to, nie niosą ze sobą żadnych... bo to Trzeba powiedzieć, że to jest cholernie świetna forma. To jest super forma. To jest mm -hmm. idealna forma. I, I to tak wszystko inne zerowzeruje, że możemy mówić, że limbo jest rewelacyjne. Natomiast nie oszukujmy się, podchodzi się do ostatniej sceny, to jest w głowę. Na zasadzie takiej, idziesz przez całą grę i to jest na końcu. No, no to jest na taki zasadzie, dlatego też możemy uważać twórców Limbo za świetnych techników, świetny, ale ja podejrzewam, że w jeszcze troszeczkę się też nad, nad formą stanowimy, bo idealnym y, połączeniem formy i treści to jest Braid w tym momencie. Co? Tutaj nie wiem, przyznam szczerze. Ja bym ja był skłonny twierdzić, że Braid z kolei ma tak. Znaczy, to, co w Bradzie jest zrobione, to jest powiedzmy jeszcze na takim poziomie, że ja byłem w stanie to przejść, ale momentami miałem już taki odruch, żeby sobie pomyśleć, za dużo ode mnie wymagacie, że, że za mało mi dajecie, bo chociażby te, to zostało przez parę osób już wytknięte, ale wydaje mi się, że, że nadal za mało. Ten tekst, który jest w tej grze jest naprawdę żenujący. Brawo, no się. Zgadza się. W takim najgorszym okay. sensie twórczości poetyckiego pisania. Tak, tak, tak I, ale tak. jeżeli i, chodzi o, o gameplay, o mechanizm, nie, nie, i... nie, chociaż ja można sobie dołożyć do tego własną koncepcję, włącznie z ostatnim levelem, który. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Tak, nie, nie, tak, pod tym tak. względem to zrobiło na mnie dużo wrażenia. Absolutnie. Ale faktycznie. Wynagrodziło mi tego. Ale jeżeli chodzi o. Znaczy, ja przyznam, że zarzut przerostu, formy nad treścią z czasem coraz jest dla mnie coraz mniejszym zarzutem, znaczy po prostu jest tak mało rzeczy, które mnie jakoś zachwycają w życiu treścią, że, że już wolę, żeby chociaż miały fajną formę, znaczy jest tak, że po prostu e, nie poddawaj się, Nie, nie poddaję się. forma, to zagraj, e, chyba że już grałeś, Co? and yet it moves. Na, tak mam to, ale tak? to, jest, to jest mój backlog gigantyczny a, i dziękuję. jest jedna z tych rzeczy, które tam mam. Ale wspomniałeś o Call of Duty. Ja powiem o jednej rzeczy z Call of Duty, którą kiedyś już opowiadałem przy innej okazji, ale ona pasuje do Serious Games. To jest doświadczenie, które miałem w Call of Duty, które jest bliższe temu, co chcą zrobić twórcy Serious Games, niż, niż właśnie okay, to, co im się która udaje. Część? Co co? Część? Call of Duty, czwórka. No, ale to pierwszy model młodzieży. Czyli model młodzieży. Pierwszy pierwszy. Pierwszy jest morszy. Morszy. jest tam takie doświadczenie. Mianowicie... Ja po, powiedz, ale ja powiem pewnie, Dobra. że to jest to samo. Jest tak, jest misja, w której trzeba przejść przez las, walczyć z Rosjanami. jest dosyć ciężka. Naprawdę ciężka, tak podchodzenie pod jakieś pagórki, przechodzenie przez, przez wypełnione wrogami, chatki w, lasie, w lesie itd. Więc wymęczyłem się strasznie. także tym, pod względem i zaim, uważamy, że to jest najlepszy level w tak, ogóle, Ever, ever. To ja nie o tym mówię, ale ja mówię o czymś, o czymś innym, ja wiem o którym levelu mówić, ale ja mówię o innym momencie. W każdym ja. razie przechodzicie, to jest zwykły element, jest bardzo ciężki do przejścia, ja się wymęczyłem jak ja. I kiedy się kończy, to przelatuje samolot, my wchodzimy do samolotu i następny poziom to jest ostrzeliwanie tego terenu z samolotu, z kamery. I to jest po prostu taki wypoczynek, tak. taka przyjemność. Zabijać a? tych ludzi z góry. Tak, to jest tak łatwe. Mogę, a, ja się wymęczyłem i teraz się tylko zastrzelam. Pup, pup, pup, pup, pup. Ale to, to, to była bomba i to taki Oczywiście. z helikopterem, że się po prostu toczyło, Tak, tak. Ale chodzi Tylko o. No tylko ta wosów, scena to mi uświadomiła, jak wielką różnicą skoro, jest, jest wojna w stylu, który prowadzą Stany Zjednoczone, ale, zjednoczone ale, kiedy oni po prostu mają technologię. A, kiedy, a jaką jest wojna, którą się prowadzi tradycyjnymi metodami? Nic w życiu mi nie uświadomiło tego tak bardzo, jak, jak, jak bardzo dużą różnicę ta technologia wprowadza do, do sposobu prowadzenia. W tym momencie, dzięki tej grze, te słynne sceny, w których amerykańscy y, żołnierze krzyczą, yeah! kiedy kogoś strzelają, przestały dla mieć takie absurdalne. Przestały oni się wydawać y, psychopatami, którzy wrzeszczą, że kogoś dostrzeli jest tego jest to, są, abstrakcyjne, to, jest ciekawa, to jest bardzo ciekawa um, obserwacja, tak, bo tak, ja, ja miałem na przykład uczucia tak. kompletnie przeciwne o, do twoich. Dlaczego? Tak. Um, ty mówisz, że to było łatwe, nie miałeś na przykład czegoś takiego... Um, nie wiem czy pamiętasz, w jaki sposób oni... Um, bo tam masz, oprócz tego, że strzelasz do tych ludzi, oni tam są zazwyczaj zaznaczani w jakiś tam tak. sposób, to wszystko się dzieje w nocy, o ile pamiętam. Tak. Um, czy ty pamiętasz komentarze um, tego kontrolera, czy tam oficera lotu i, i pilotów i tych, którzy strzelają? No byli zadowoleni, że się strzeliło. Ale pamiętasz, w jaki sposób oni się wyrażają o ofiarach i o twoich trafieniach? To są rzeczy, które mnie wykręciły żołądek. Tam są... Tam są człowiek jest po prostu sprowadzony do takiego przedmiotu, że wydaje mi się, że i po tym względem ta scena jest w pewnym sposób wyjątkowa. Prawda? Bo jest, nie słyszałem wcześniej czegoś takiego. Nie, to nie uderzy, On, się, bo do tego ich tam się bawi to, co, się co ty robisz. Że tak, no bo... ich tam bawi to, co ty robisz, Gdy... to, że ty ca całą masę wyprócznie. No, ja ruchu. nie Biorąc, to się sprowadza do tego, co żeś powiedział, że byłeś już tak rozluźniony, że tak. sobie na to nie zwracali uwagi. Tak, to musiał tak, być tak, jakiś tak. taki poziom no, przecież, znieczulicy. Gdzie się udzieliła ta znieczulica? Tak, ten... i... tak, tak. Po prostu. I, I to było interesujące uszpoczenie przez to, no bo normalnie bym nie tak. Właśnie chodzi o to, że faktycznie tak samo to w drugie części z tą bombą na, to, na to. o. Nie, nie, nie. Właśnie chodzi o to, że jednak w tym kolodiodej, które jest mimo wszystko średnia lubianek, przez wszystkich innych, oprócz miliona, iluś milionów osób, które wygrają, to, to, to są takie momenty. I, I dlatego też nie możemy o tym zapominać. Znaczy one są w sumie dość proste, tak, ten przekaz jest taki pod tytułem wojna jest B, to jest triwialne. Natomiast no, są te, te przypadek. Ewentualnie hmm. tak, ale właśnie, ale właśnie powiedzmy, że ten komunikat typu wojna jest B, czasami udaje się to zrobić w taki sposób, że się na chwilę zastanawia. Tak. Przynajmniej a, na sekundę. Ale czasami to absolutnie nie wypala tak jak w Medal of Honor, a tym nowym, tam nie pamiętam, co się nazywa jak się, Advanced Warfighter. Warfighter. Bo... Advanced no. Warfighter to był streak stary dobrze. Jeszcze był dobry wtedy. A, no, no dobra, <laughs> tak, tak czy się to był Medal of Honor, który był zrobiony na modłę właśnie tego Hall of Duty. Cała gra, nie wiem, można było ją przejść chyba w jakieś 3-4 godziny, pamiętam, że strasznie się zdziwiłem, że, że tak szybko to idzie. I też było tam chyba z pięciu bohaterów i każdym się grało 45 minut do godziny. I tak się nimi wachlowało. Raz, raz za razem się przeskakiwało, przeskakiwało. I widać było, że ktoś miał nawet ambicję, żeby opowiedzieć jakąś spójną historię. Tak? I też przekazać, że hej, wojna jest B. Ale na każdą postać było tak mało czasu, że ja ani się z nimi nie zapoznałem, nie mam pojęcia kim są, co ja robię, gdzie jestem, dlaczego teraz strzelam do snajperki, a teraz latam i strzelam z jakiegoś helikoptera, kim są w ogóle moi przeciwnicy i to jest trochę spoiler, od gra kiepska, więc nie będę miał w sumienia. Właściwie tak jak to na wojnie. <śmiech> też często nie wiem tak, no w tak sumie niby tak, ale na samym końcu mamy scenę, w której biegniemy do helikoptera, wskakujemy do tego helikoptera i nasz towarzysz, prawda chce się złapać naszą za rękę i zostaje postrzelony i tam umiera tak, i lecimy w tym helikopterze i nasi kumple mówią, no szkoda Jake'a, tak, to był dobry wojak a ja się, za kim był Jake? To to w ogóle był? Dlaczego on umarł? Kim ja jestem? Ja to jest taka strzelanka ostatnio wyszła i w ogóle z nami powiedział, że to jest na trochę trochę To jest część <Graniacie> w ogóle z kolei. Ta, no właśnie tak. A to, to, to jest w ogóle z głosu, bo ja To jest ten najnowszy... Nice, to już że tak, tak, tak Nie grałem tak, jeszcze w to. to ale i, kolega... Nie, to jest sokon. A, sokon to, a, to jest to jak... To, to, to Japończycy, tak? To jest tam, to jest kapką. Jakoś tak z miesiąc temu wyszło, sokon. To jest to z kolei Japończycy to robią, tak? To jest taka strzelanka z tradycjami. Tak, tak, tak. tak. jakieś coś tam i w każdym razie podobno to jest bardzo dobra gra dlatego, że tam przedstawiają ja nie grałem, tylko donoszę że przedstawiają normalnie taką zmianę bohatera od początku do końca gry, jak mniej więcej Jacek Soplica tak z taka jest i, i ludzie się na tym zakwycają, że im to wyszło i to właśnie robią poprzez używanie różnych komentarzy na samym początku, żeby tam strzelać do ludzi, a potem już i zrzucać granaty. Bardzo dobrze jest to zrobione. bohatera taka dosyć ciekawa była w tym właśnie w Spec the Line, gdzie nawet też słychać, oprócz, tego, oprócz historii to słychać w komentarzach bohatera podczas walki. Walker póki jest jeszcze w miarę, przynajmniej wydaje mi się, że on jest jeszcze w miarę zdrowy psychicznie, to te komentarze są takie zimne, takie jest, jest tak typowa, typowe uprzedmiotowienie celu, tak, tu jest cel, brawo, tam go zlikwidować. Pod koniec, w, w ostatnich dwóch misjach, ten facet tak odnosi obrażenia, czy rzuca jakimś genatem, to co drugie słowo to jest fuck throw this fucking grenade, A dosłownie jak facet dostaje dostaje, czy, czy, czy gdziekolwiek to jest po prostu taki dziki skowyt. to naprawdę, to za pierwszym razem jak to słyszysz to robi niesamowite wrażenie i to też jest właśnie takie niezłe studium bohatera Aha. wojennego, któremu po prostu odbija. I to jest chyba Aha. jedno z niewielu takich, z tego co słyszałem to jest praktycznie jądro ciemności przeniesione no właśnie, wiesz co, to jest generalnie no, to przesadę to jest, nie to, to jest nie gra w Dubaju, bo się nie, nie w Dubaju. W takim otoczce To jest so, line. A dobra, no to, słuchaj, no tak, nie nie jest to są, słuchaj, słuchaj, ale wszystkie są ogólnie. Tak, to jest właśnie to specops. Spec tak, tak, tak. tak, tak, tak. No to najmniejszy są A nie uważacie może, że przez to, że. No gry wymuszają się. Gry są interaktywnym medium i czy to nie jest pewnym rodzaju takie utrudnienie pewnego rodzaju dla tych wszystkich głębszych treści, które próbują się przebić? Że to jest trudniej, żeby pokazać coś innego oprócz tej właśnie naszej rozrywki będącej tematem dzisiaj rozmowy, niż, niż jeżeli film przeprowadza widza tak, od punktu A do punktu B pokazuje dla kogo? Dla odbiorcy e, czy dla odbiorcy? Czy, odbiorcy czy, dla, czy dla twórcy? Dla kogokolwiek, to jest tak? tak Którejsza produkcja na, na pewno... Skyrim czy Oblivion? Nie, nie, nie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to znacznie trudniejsze. Znaczy, my jesteśmy w takim akwarium. Ale może mieć większą raczej siłę raczej? rażenia. Słucham. Jeżeli jest wykorzystane w odpowiedni sposób, może mieć większą siłę rażenia. Oczywiście, że tak. Tak, ale tak, tak jak tak. mówicie, jak się poczuliście, tak? Tak, nie? tak. Tylko, tak, jest... to jest strasznie trudne. my tak, to wyrażujemy tak, tak, tak, tak, A tak mamy. Ja chyba nie <śmiech> odpikuję strasznie dzisiaj, bo jestem cały czas pod wrażeniem filmu, na którym człowiek byłem, nie wiem czy też wniśnacie filmy z grami, bo to jest bardzo Często tak, na wiadomo, że właśnie no nie Na Mistrzu i po prostu rewelacyjny i polecam. Na no Mistrzu tak. Czterech. Czterech. W tym tygodniku ostatnio recenzje i też byłem właśnie pod wrażeniem. I ogólnie rzecz biorąc chciałbym, żeby w pewnym momencie gry osiągnęły taki poziom, że tyle, ile jest dobrych filmów w roku, żeby było tyle, ile dobrych w roku. To dlaczego ich nie ma? Co, co, co jest, taki, no co są, jest no, Ale no, dlaczego nie ma tak wielu, tak? Co jest yy, taką trudnością, żeby zrobić? Taką... To tak, że problemy techniczne. Znaczy, to jest dla mnie najprostsze rozwiązanie i oczywiście są problemy techniczne. Znaczy nie na zasadzie takiej, że nie ma narzędzi i tak dalej, tylko nie ma narzędzi do modelowania treści w ten sposób. Tutaj nie chodzi już o formę i tak mm dalej. -hmm. Kwestia jest następnym, przede wszystkim ci ludzie, którzy robią też grę nie mają, nie są na tyle dojrzali w twórcy filmu. No ja myślę, że to jest, my jesteśmy na poziomie, nawet nie docieramy do e, właśnie ekspresyjomiki miejskiego. My jesteśmy na poziomie miejskiego. to się zupełnie nie, z, zupełnie nie że Czyli, myślą, że to. Ja myślę, że to jest, nie, to, jest zasadzie, się, to jest dosyć ryzykowne to. porównanie, porównywanie gier do filmu w i w jakim momencie obecnie gry się znajdują, jeżeli przyrównując to do historii rozwoju kinematografii. Ja myślę, Ale to akurat jest prościej, bo zobacz ja myślę, ile, ile, ile, ile, ile ile czasu już są. Na wiosenie, jeszcze nie, należy jeszcze porównywać. Wystarczy nawet spojrzeć na magonki, jakie są w stronę gier, tak, jakikolwiek, nie wiem, nawet jeżeli chodzi o tego niesławnego Bryilika, który wykonał przy tych zamachów. Od razu tak, to... nie, nie jest na gąbka, bo on gra w gry, tak? W tak? W tak? Ale nie wiem, to, to jest jako przyjazd, tak, a to, że film w tym momencie polega, większość filmów akcji polega na tym, że jest... Ale ty nie wcielasz się w bohatera, który zabija. No Dlatego tak, wykorzystują ale... gry w ten... Nie tak, Nie, to jest w to, tym to tak? to, tak, to tak, jest rozgrywka tak, tak. nie wiem, mniejszego zasięgu. nie wiem, się tym interesuje, więc to jest ten główny motyw, tak? A na przykład na filmie już tak nie można na to zwrócić uwagi. Powiem mhm. tak, że w tym momencie większość bohaterów filmów akcji to jest... Um, Widzicie sobie prawda, facet, zabija wszystkich po kolei, ale to jest dzielny mąż, dzielny facet, e, nie wiem, bo stracił żonę, ale teraz zmienia się, ale zabija wszystkich po kolei. Ale Max Payne, no właśnie. To, to jest słynny, słynny dylemat kogoś grającego w, w Grant gdzie ma osobę, która przeżywa jakieś trudne, w danym, fabularnie w danym momencie, trudny moment, załamuje się i tak dalej. Potem ta osoba sobie wychodzi, zaczyna strzelać z rakietnicy na środku e, e, skrzyżowania, skacze z spadochronu i potem znowu do kolejnej scenki, gdzie mówi o swojej depresji. Więc jest Więc ten, ten dylemat, ale ja bym się, tylko chciałem powiedzieć, że się nie zgadzam z tym filmem, z tym porównaniem z filmem, dlatego że wydaje mi się, że po prostu to jest coś, co jest głównym powodem, dla którego mamy to wrażenie, że gry są jeszcze tak zapóźnione. Po prostu gry powinny przestać mieć te ambicje opowiadania historii ala la fin. Jeżeli mają te ambicje, to kończą jak tu demon, mi się bardzo podobało, ale efekt tego jest taki, że musi to być gra tak liniowa, że jest na granicy tak, tego medium. Demon się przesuwasz w czasie, na zasadzie kontrolujesz prędkość Tak, ale, nie, do, do, mniej więcej tak, tak. Może troszeczkę więcej. Znaczy, te że ta usunąć. Tak, oczywiście, tak, tak się. zgadzam się. One, są, kryte... One to są To jest niemalże jak, jakiś listek figowy, który zakrywam, że, że, że ja bym na YouTube obejrzeć tę grę i nie widziałbym różnicy. I to jest pomiędzy w a, a Po prostu twórcy muszą zaakceptować to, że w tym medium powinno się raczej oczekiwać tego, że tworzę pewien świat i ja nie mogę przewidzieć, jaką historię przeżyje mój pochwałek. I to wydaje się Atysty, to jest, jest bardzo intrygujące. Ale to porównanie, jest porównanie to jest do kur. filmu, ja, ja tutaj nie mów, żebyście mnie zrozumieli, porównanie do filmu nie jest na zasadzie taki sposób powiedzenia historii, tak. czy nie wiem, tylko o sposób rozwoju. Na samym początku filmu były tylko filmy dotyczące, nie wiem, ludzie wychodzą z fabryki. A, e, sama forma, czysta. I robimy, nawet przychodzą ludzie, oglądają, o kurczę, ale efekty. I tak my, znaczy my już wyszliśmy poza ten poziom, bo na samym początku też grali na zasadzie takiej, że to była czysta nowinka techniczna. Później pojawiały się pewne udogodnienia, efekty specjalne, potem była fala pornosów, bo nagle ktoś odkrył, że to może Można działać i było. Ale potem przyszedł ekspresjonizm e, niemiecki, potem e, był Eisenstein i on dopiero zaczęli po ile to było Tylko 40, a my, my jesteśmy na 30. Więc hmm. jakby to powiedzieć, to. Jeszcze mamy kręterkę. I teraz jak już film ma ponad 100 lat To wyobraźcie sobie, że jest tyle filmów dobrych w roku, że nie jestem w stanie nadążyć. Natomiast z grami to spokojnie sobie przejdę wszystkie dobre gry A nie okay. się i nic nie stracę A nie zauważyli czy tam że gameplay a historia czy kastenki przychodzą są dwie inne historii czasami Na przykład Uncharted, zabijamy setki, mm -hmm. setki setki przeciwników I nie mamy z tym żadnych wyższych sumienia W tym jest później ta scenka. I nie, nie zabijecie Ciebie, jestem lepszy od Ciebie gdzieś tak. widzimy ja tym to, to nawet projektanka to, chyba, bo ok. znaczy, to, to jest To też, to jest, y, hmm. to tak, tak. to tak. <grym> jest, to jest, to to jest, to też to jest, no, to to to jest, to jest, to jest, a Ale co, to, wiesz, to, jest, to, jest to jest dosyć, dosyć proste, skąd to póki co jeszcze Luba wynika. Wynika to z tego, że w momencie jak projektuje się tego typu gra, to najpierw projektuje się mechanikę, to żeby się dobrze chowało za osłonami, dobrze strzelało wszystko robi się na boksach które nawet nie są oteksturowane i dokładnie tak było robiony Uncharted, zwłaszcza chyba trójka, że oni zrobili serię powiedzmy pomieszczeń, stwierdzili o kurczę, jeszcze nie mieliśmy akcji w, na pustyni, okej okay, to jest pustynie, dobra, gdzie jeszcze nie mieliśmy akcji powiedzmy, nie wiem, pod wodą, tak na księżycu, gdzieś tam, gdzieś tam, okej, okay, wrzucamy to, bo to się będzie ludziom podobało i następnie wzięli biednego scenarzystę i powiedzieli mu, hej, to są, to są nasze poziomy, zrób z tego fabułę. No, no, tak, jest... tak się robi. Jeżeli tak nie zrobisz, to będą pana kontrole i się nie Dobrze, no, jest, bo, zjena, ponieważ... jest jeszcze inna koncepcja, Aha, dobra, kończymy, tak? No powoli musimy się zbliżać do końca i na, na takim, takie pytanie właśnie na zakończenie ode mnie. Ponieważ tutaj się pojawił ten wątek, który chyba będzie wypływał yy... Przy każdym spotkaniu, no bo jednak to jest taka rzecz, w której chyba nie możemy pominąć, czyli tego, jak te gry są przez ludzi powszechnie odbierane i tego, że to jest taka rozrywka prymitywna, bo my zabijamy i tam nic z tego więcej nie wynosimy. To dzisiaj trafiają takie interesujące wyniki badań. Badania były przeprowadzone przez agencję IPNOS Media i według nich to były badania przeprowadzone na internautach. Tam wynacie, tak? tak, są. Media. Tak, Hypnos Media. Tak, IPNOS Media i Interactive Software Federation of Europe. Także jakiś taki... Ale to, co jest tutaj uderzające moim zdaniem, to według, według tych, tych badań tego, co one pokazują, to 55% rodziców twierdzi, że granie zachęca dzieci do kreatywności. 25% tych rodziców bawi się przy wirtualnej rozgrywce razem ze swoimi pociechami. No to skoro tak jest, no to gdzie są ci wszyscy ludzie, co krzyczą, że to jest takie złe? Co byście powiedzieli tym wszyscy rodzicom czy przeciwnikom gier, którzy nadal uważają, że a po co w ogóle grać, bo lepiej spotkać się z przyjaciółmi, jakby jedno drugie w ogóle musiało niwelować, tak? Albo mm, lepiej umówmy się na jakąś formę aktywności fizycznej, niż tam będziemy siedzieć przed telewizorami. Ja, ja, ja, bym, ja, bym ja Nie, nie, nie, nie, tak naprawdę nie, to pytanie, bo to jest, to jest straszna pułapka. O tyle, że w tym momencie widzimy siedzące... widzimy nie, wiem. No, dziecko, nastolatka, whatever przy, przy konsoli i wchodzi matka i mówi o, tylko grasz, wziąłbyś coś przeczytał tak? następnie cofamy się 20 lat wstecz i on czyta książkę przychodzi matka, o, tylko czytasz wziąłbyś, pobawił się z, e, z kolegami coś tak? może czynę, no, no dokładnie, a jeżeli pójdzie się na, na podwórko to potem jakiś tam rytm może mieć pretensję, że tylko rozrabiasz, pouczyłbyś się i tak dalej, i tak dalej nigdy nie Ako... dogodzimy. tak, to, no to, to jest coś, nawias... co jest po prostu nierozwiązywalne no jest to, czy teraz na restoratkowie, czy dzieci nie mają się gdzie bawić, bo większość teraz podwórek jest albo parkingiem, albo no e placem zabaw to, to, dla małych, to, to... małych dzieci, gobasków, nie wiem, wyśladkami, no. no. no, dyskusami. Ja bolałbym, żeby moje dziecko siedziało nadal, przy konsoli, niż łaziło po e ulicy i nie ale wiem, rzucało. Ale ta... właśnie, jeżeli będzie grało tylko przy konsoli, to potem nie wszędzie jest stanie robić lepiej no to, to też prawda. Tak? Znaczy, no nie można niczego tak jedno tak, słowo to jest to sztucznie ten, Ale z drugiej strony pomyślcie sobie w ten sposób, że czemu po prostu nie olać takich ludzi? Bo i takich czeka o. No. No, no, to. Dlatego, że no, się mówi, jak ta fala krytyków umrze, to wejdą inni, którzy ich zastąpią, a oni będą wychowani na grach. Ale Czy już tak to jest, nie to jest, że jest, jest, jest, jest pokolenie, które się wychowało na grach, tak? ale równocześnie z nimi wydaje mi się, że rosną też ludzie, którzy i dojrzewają i, i nabierają jest świadomości. Jestem Jest tak, Jestem jest Trosz, taki mm. troszkę. Ale no bo ja tu jestem pesymistą. Kiedyś byłem optymistą, myślałem sobie, tak, będzie tak właśnie. Że tak jest, wszyscy jest. będą graczami, mm. wszyscy będą tutaj to Pan, ja pan w sklepie będzie grała w Assassin's Creed będzie coś sprzedawała. I pan w, w szatni, i na ulicy, i taksówkarz. Nie, po prostu wydaje mi się, że niestety tak nie jest. Mm. Dlatego że e, widzę to po prostu po, patrząc, kiedy patrzę na moich rówieśników którzy grali w gry, to niestety widzę właśnie przyszłych rodziców, którzy będą narzekali na gry. Dlaczego? Dlatego, że oni zaczynali ze mną i grali w gry, ale potem życie sprawiło, że przestali grać. A, a, a. Jest tak, że... Ja się tutaj nie będę Dlaczego? Dlatego, że no, to są za długie. i no, oni nie mają czasu. Właśnie w tę stronę pójdę. No. To no. teraz, teraz nie będę zbyt tylko, że, o, Właśnie, o to mi chodzi, ta ta że ta większy ta... problem to jest nie tylko czasowo, zbyt absorbujące, nie tylko pod względem czasowym, bo to nie o to chodzi, intelektualnym to i poznawczym. Mhm. Tu chodzi o to, że ja zauważyłem po sobie, po, swojej własnej percepcji gier, że jest tak, że w pewnym momencie zacząłem iść w stronę jakichś gier takich prostszych, mniejszych, właśnie indii i tak dalej i złapałem się, myślę, co jest? Myślę, co się stało? Czemu ja nagle to lubię? Tak? I złapałem się na to, że po prostu chodzi o to, że, kiedy, że te duże gry angażują moje zdolności poznawcze tak, że nawet jeżeli ja gram 30 minut czyli bardzo krótki okres, jak na taką grę typu Fallout powiedzmy, to nawet jeżeli gram te 30 minut, to nie umiem z niej wyjść do końca. I po wyjściu z niej zaczynam Jesteś za dużo o tym myśleć i jestem sfrustrowany, że nie gram dalej i utrudnia mi to normalne funkcjonowanie w dniu. To... I po prostu ja będę twierdził, że nasza kultura nie jest zaprojektowana na no tak jest przyzwolenie na hobby, jest... które tak bardzo angażuje ludzi, Ale niestety. Nie, to, jest nie, nie, to, nie, to może nie. Nie. To ja to może to się w filmie, ja miałem dokładnie to samo, byłem tak zaabsorbowany. To to po prostu filmem. Ale to, spadie, jest to jest wyjątkowy przypadek, myślę, że ale nie, dobra nie, ale nie, to, ja myślałem raczej jest, o Tobie, jest, ja myślałem jest. o Tobie, raczej, że jesteś odbiorcą bardziej wrażliwym na tę formę, podczas gdy wydaje mi się, że, no, widzimy to, że ludzie nie mają problemu z tym obejrzeniem i wejściem w życie, ale ponieważ jest podczas, kiedy mają problem w zmęczony. Tak. Pruty intelektualnie często, czy to jakkolwiek to inaczej i teraz jak siadasz przed jest filmem i... jest mniej wymagające, bo tak. to też ciężko jest teraz uśredniać film, gra i gatunkowo, tak? ale załóżmy, że mówimy o takich rzeczach, które są mniej intelektualnie wymagające. Mniej się męczysz prawdopodobnie, po no, prostu się nie. wyłączasz nawet w pewnym sensie. W ten sam sposób nie wyłączasz się w grze, która jednak wymaga od Ciebie pewnego okay, zaangażowania. Bardzo, Stąd bardzo, siebie, że to, że się bierze tak. to, Bardzo podobnym medium, jeżeli chodzi o, o długość, jeżeli chodzi o zaangażowanie, są książki. Tak, I, tak, tak te książki. Dlatego tak. też ludzie nie no, czytają książki, ale mnie czytają na to, żeby więcej A Dzisiaj to było wspomniane o tym, jest taki eksperyment myślowy, w którym zapomniałem, czyj w którym wskazuje na Ciebie, bo u Was na kole przywoływała doktor Preissner, tak się nazywa? Tak. Dobrze, ten eksperyment, eksperyment co by było gdyby dziś wynaleziono książkę. I to jest taki, ten eksperyment da tak, że po prostu wtedy, gdyby dziś wynaleziono książki, to pierwsze co by było to straszna rzecz, odciąga ludzi od towarzystwa, siedzą zatopieni w tym, w ogóle nie, nie wciągają się. Przede wszystkim tak, angażują się, za dużo myślą, zamieniają się w takich mikro donki Shotów, bo cały dzień chodzą jak zombie, myślą o tej fabule, tak, bo się za bardzo wciągnęli. Oprócz tego to jest jeszcze dzieło pewnego rodzaju takie jednostronne, bo jest, nie ma multimediów, mhm. jest tylko jeden rodzaj, jeden typki Alienacja, tekst. Super, Alienacja zupełnie. Tak. Alienacja kompletna. i to jest rzeczywiście dokładnie tak. Po prostu książki mają dobrą renomę przez historię swoją. Mhm. Ludzie nie czytają dzisiaj książek w większości, bo one są zbyt absorbujące i trudne, ale gdyby je wynaleziono dziś, to były takim samym zmian jak gry. Tak. Ja na samo na, jeszcze chciałabym wtrącić, bo poruszyłeś ten wątek, że nie mamy czasu na to, żeby grać i tak. właśnie w tych badaniach, które tutaj przytoczyłam wcześniej, na pierwszym miejscu, dlaczego, na pytanie dlaczego nie gramy? Tak? Dlaczego Polacy odczuwają niechęć do grania? Pierwsze miejsce to jest nie jestem nim zainteresowany. Czyli to jest taka negacja. I drugi, drugie miejsce, czyli najczęściej wybierana odpowiedź na drugim miejscu, to nie mam czasu na granie. Po prostu nie mam czasu albo mam inne hobby. Także no, w, tym, w, w tym, co mówisz może być sporo racji, chociaż ja widzę też taką pułapkę tych badań, które właściwie no, nie znam innych, mówiąc szczerze. To jest taka dosyć świeżo publikowana sprawa, ale Respondentami było zaledwie 1335 internautów. To jest niestety normalne, Także, ale to jest mało. Tak, mało. to jest taka to jest, grupa badawcza, na której, ja bo to, to, to, to, nie, to szumie, jak to internautów, nie, nie, nie, nie, nie internautów w wieku od 16 do 64 lat. I na przykład ja uważam, że bardzo trudno jest teraz wskazać osobę, wiadomo chyba, hmm. Zaryzykuje stwierdzenie, za yy... za stwierdzenie, że więcej osób jest właśnie w tych przedziale 16-30 niż 30 plus 64. To, że ktoś mówi, że nie ma czasu, to jest oczywiście pewien rodzaj eufemizmu, No bo co to znaczy, że nie ma czasu? To znaczy, że albo w ogóle w jego życiu nie ma czasu na rozrywkę jakąkolwiek, czy na coś innego poza pracą. Wtedy to jest problem jego życia. On powinien zmienić swoje życie raczej. Albo w jego życiu jest na to miejsce, tylko on wybiera coś innego, na przykład film albo książkę albo cokolwiek innego, nie spotkanie z przyjaciółmi, I wtedy pytanie jest na nowo, dlaczego wybierasz coś innego? No I on będzie taka, bo to bawi. Więc tak naprawdę większość osób, tych nawet, którzy odpowiadają, że nie mam czasu, sprowadzi się do tej pierwszej. Tak. tak naprawdę ostatecznie mnie to nie interesuje, bo w wolnej chwili wolę wybrać coś innego. Dobrze, myślę, że już naprawdę musimy kończyć, niestety, bo Dobra. można by rozmawiać na ten temat długo i długo. Dobra. Także no. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za udział w rozmowie i do następnego spotkania.